Przypomnijmy króciutko, gdzie jesteśmy. Apostoł Paweł udał się do Jerozolimy, tak jak wierzył, że duch go prowadzi, pomimo tych różnych wezwań i ostrzeżeń, i próśb braci i sióstr w różnych miejscach, którzy ze łzami prosili, aby tam nie je On jednak przekonany w duchu, że ma iść, tam poszedł i... Tak jak Bóg mu zapowiedział przez proroka Gabusa, został pojmany i Żydzi chcieli go zabić na miejscu. Natomiast Bóg posłał mu setnika, który go wyratował i później pomimo jakichś kolejnych prób zamordowania go został pod strażą i to taką solidną strażą. Kilkuset żołnierzy doprowadzony do Feliksa, gdzie został w Cezarei, gdzie był więziony i przesłuchiwany. I jak widzieliśmy arcykapłan Ananiasz ze starszymi i z prawnikiem Tertulosem. Przyszli i w zasadzie, rzucili oskarżenia, których w żaden sposób nie byli w stanie dowieść. Poza tym ten Tertulos kadził Feliksowi. Jak doczytałem się, ten Felix wcale nie był ani dostojny, ani nie był dobrym zarządcą. Historycznie okazuje się, że był to człowiek bardzo taki brutalny, niemoralny i całe te jego rządy, które tam były, to były rządy terroru, przemocy. On został ustanowiony tam, dlatego że wcześniejszy namiestnik też nie radził sobie na tym stanowisku i też tam były zamieszki, ale ten wcale nie był lepszy, więc to, co Tertulos tutaj mówi, Wychwalając go, jest po prostu fałszem. Są to takie pochlebstwa puste, zupełnie nie pokrywające się z rzeczywistością. Ponadto jego żona, znaczy tutaj ta, która z nim tutaj się pojawia później, Bernis, Żydówka, okazuje się, że była. druzyla. Druzyna. sorry, Bernis to będzie później z następnym władcą. A tutaj mamy Druzylę, która była Żydówką. Okazuje się, że w wieku 16 lat została wydana za mąż, za Żyda. Ale ten właśnie Felix, kiedy miała 18 czy 19 lat odciągnął ją od, swojej, od jego męża i, i uczynił ją swoją trzecią żoną. Także no Ewidentnie człowiek niegodziwy, jeszcze tam w tych tam zapisach posługiwał się jakimiś rzekomo czarami i innymi rzeczami, żeby ją odwieść od tego swojego męża, tego związku. I ona jako młoda dziewczyna pozostawiła tego swojego męża i się z nim związała. Także Paweł tutaj stoi przed Feliksem który, jak widać, wiedział co nieco na temat drogi pańskiej. Był na... Też, też wcześniej najprawdopodobniej miał jakieś kontakty z Piłatem, więc mógł też wiedzieć o tym, co wydarzyło się w Jerozolimie, gdy Pan Jezus został skazany. I Paweł tutaj broni się. Widzimy Wykazując niedorzeczność tego, co mu zarzucają, wskazując na konkrety, jak niewiele dni spędził w Jerozolimie, nie powodował tam żadnych zamieszków, wręcz przeciwnie, przyjechał z pieniędzmi, które nazbierał w różnych miejscach od Pogan, żeby wesprzeć hmm. tych potrzebujących w Jerozolimie, różne jałmużny dla nich przy przy przy przywiózł. I ponadto twierdzi, że ci życi z Azji, którzy go spotkali w świątyni, spotkali go bez tłumu, bez zgiełku i to właśnie oni zarzucili Pawłowi, że wprowadził pogan do świątyni, co nie było prawdą. I tak naprawdę Paweł tutaj mówi, jeśli oni coś mają przeciwko mnie w wierszu 19, to oni powinni tu stanąć przed tobą i nie oskarżać. I to też było częścią rzymskiego prawa, że jeżeli ktoś miał jakieś konkretne zarzuty, a tutaj ten tartulus nie przedstawił żadnych konkretnych zarzutów, po prostu oczernił Pawła, obrzucił go stekiem różnych jakichś wyzwisk, natomiast nie podał żadnych konkretów, czego złego się dopuścił. Poza tym, że twierdził, że zanieczyścił świątynię, a czego sam nie był świadkiem, ani nie było tam żadnych świadków nawet na tym, w tym miejscu. Więc Paweł odwołuje się do rzymskiego prawa, że jeżeli są jacyś świadkowie, to powinni tu być i złożyć to świadectwo tak? i dowieść tego, a nie tylko złożyć świadectwo, ale musieli tego dowieść. Więc Felix, kiedy to usłyszał, i czytamy, znając dokładniej tę drogę, 22 wiersz, odroczył ich sprawę, mówiąc, rozpatrzę, kiedy przyjedzie, rozpa rozpatrzę tę sprawę, kiedy przyjedzie dowódca Lizjasz, czyli ten właśnie setnik, który, setnik kohorty rzymskiej, który go wyratował i który napisał do niego list i pod strażą przesłał Pawła do niego i czytamy, że rozkazał jakiemuś setnikowi pilnować Pawła, natomiast traktował go łagodnie, nie zabraniał przyjaciołom odwiedzać Pawła, posługiwać mu i e, kiedy właśnie po kilku dniach przyjechał Felik ze swoją tą żoną druzylną, z tą Żydówką, kazał zawołać Pawła i słuchał go o wierze w Chrystusa. Czyli e, Chociaż tam podczas tego sądu nie, nie wydał żadnego wyroku, tylko zastosował areszt domowy wobec Pawła, to widzimy, że był zainteresowany tym, co Paweł ma do powiedzenia. I zobaczcie, o czym Paweł z nim rozmawiał. Czyli teraz pamiętajmy, z kim ma do czynienia. Ma do czynienia z y, okrutnym władcą, który <śmiech> źle traktuje ludzi, który sam prowadzi się niemoralnie. I y, Paweł mówi o wierze w Chrystusa, rozprawiając o trzech rzeczach. O sprawiedliwości, o powściągliwości, czy samokontroli wstrzemięźliwości, i o przyszłym sądzie. Mhm. Także tematy, które poruszał, no, były tematami, które... Nieprzyjemne. E, no, były konfrontacją e, Feliksa z, z, z e, ważnymi prawdami dotyczącymi Bożego Słowa. I tutaj myślę, że jest to dla nas lekcja. Zobaczcie, on e, mówił, wiersz 24. O wierze w Chrystusa. I Wiem. często ludzie myślą, że mówić o wierze w Chrystusa, no to powiedzieć Jezus Cię kocha, przyjdź do Jezusa, uwierz Jezusowi. I jakby w ten sposób definiują y, mówienie czy głoszenie Chrystusa. Natomiast Paweł, <śmiech> mając do czynienia z takim człowiekiem, mówi o Chrystusie. Oczywiście, mówi o Chrystusie, ale zobaczcie, w jakim kontekście w kontekście sprawiedliwości. Czyli z jednej strony... Proszę? No, więc tutaj pewnie jakby to jest, to jest ciekawe. Nie mamy tutaj zapisu tego, dokładnie o czym mówił, więc najprawdopodobniej mówił o, o Bożych wymaganiach sprawiedliwości wobec człowieka i o tym, że człowiek nie może samego siebie usprawiedliwić i że to usprawiedliwienie jest tylko przez wiarę w Chrystusa. Niemniej jednak, kiedy rozmawiamy z bezbożnym człowiekiem, no to mówienie o sprawiedliwości i, i tego, że człowiek nie jest sprawiedliwy, jest konfrontacją człowieka z jego grzechem. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zobaczcie, powściągliwość, czy mhm. samokontrola, czy, czy wstrzemięźliwość. Więc teraz, co, co tutaj z bezbożnikiem mówić o konieczności wstrzemięźliwości, której Felix ewidentnie nie miał. Dogadzał sobie i czynił to krzywdząc różnych ludzi wokół. Więc Paweł tutaj mówi, że Bóg tego się domaga od człowieka, że Bóg wzywa człowieka do prowadzenia wstrzemięźliwego życia, do panowania nad sobą, do prowadzenia życia, które jest poddane Bożej władzy i jednocześnie kontroli nad tym, co człowiek robi. Czyli tutaj jest ewidentna konfrontacja z grzechem. I jak się przejrzymy tym różnym wcześniejszym wypowiedziom, to widzimy, że tam apostołowie często uderzali właśnie w, w ludzką bezbożność, ludzką nieprawość, ludzką niesprawiedliwość. Tylko takie rodzi się pytanie, które myślę unikuje wiele osób. Czy mówienie do ludzi nieodrodzonych, o Bożych standardach i wymaganiach. Oczywiście, jeżeli to jest w kontekście Ewangelii tak? i takiego właśnie wskazania na to, że jest to możliwe tylko z Bożą pomocą, ale nieraz jakby uczestniczyłam w takich rozmowach, gdzie gdzieś tam słyszałam powiedzmy, jak ktoś właśnie przedstawia, ty nie powinieneś tego, czy tamtego, bo Bogu się to nie podoba. Kiedy dla, dla ludzi Boże wymagania nie stanowią żadnego Punkt odniesienia. Czy jest to w ogóle właściwe? Nie, Jeżeli to nie jest właśnie w kontekście Ewangelii, no to tak jak mówisz, to jest moralizowanie. To jest po prostu mówienie bezbożnemu, że ma zrobić coś, do czego nie jest zdolnym. Więc I kiedy, kiedy odbyła się to w kontekście konfrontacji człowieka, żeby człowiek sobie uświadomił, że nie jest wstrzemięźliwy, że nie prowadzi takiego życia, jakie Bóg od nas wymaga. Myślę, że w, tylko w takim kontekście, prowadząc do Chrystusa. Yy, czytamy, że prawo ma być, czy jest, przewodnikiem do Chrystusa, więc ono ma swoją rolę. To my nie odsuwamy prawa, nie odrzucamy prawa, tylko żeby się nim właściwie posługiwać. Tak jak Paweł tutaj najwyraźniej, mówiąc o sprawiedliwości i wstrzemięźliwości, yy, opiera to na prawie, na bożych słusznych wymaganiach, których Felix nie spełniał. I to, myślę, kiedy my głosimy Ewangelię ludziom, no to jakby to jest pierwszy krok, żeby pomóc im zobaczyć, że są grzeszni. Jeśli nie są, nie widzą swojej grzeszności, no to nie potrzebują zbawienia, nie potrzebują w ogóle zbawiciela. Jeśli nie mają się od czego odwrócić, z czego pokutować, no to nie ma mowy o jakimś właśnie opamiętaniu, nie ma mowy o nawróceniu do Chrystusa, bo od czego oni się mają wracać I często dzisiaj Ewangelia jest zgłoszona w ten sposób, że się mówi ludziom, przyjmij Jezusa do tego, co masz. Jakby się pomija całą tą sferę niesprawiedliwości człowieka, mm -hmm. upadku człowieka, grzesznego stanu człowieka, zagłady sądu, który czeka człowieka. Tutaj zobaczcie, Paweł kończy o przyszłym sądzie. Nie. czyli zapowiada sąd mówi, musimy stanąć przed Bogiem musimy zdać sprawę z naszego życia komu wiele powierzono, od tego się wiele wymaga więc człowiek taki jak on Felix, znowu według historii on pochodził z rodziny niewolników nie. został wyzwolony ze stanu niewolnictwa i nie tylko stał się wyzwolonym niewolnikiem ale zajął wyjątkową pozycję w, w rzymskim społeczeństwie co było wyjątkowe niewielu ludzi którzy byli kiedyś niewolnikami, ktokolwiek powierzył im jakiekolwiek stanowiska, więc on tutaj no, zrobił karierę niesamowitą i miał ogromny przywilej bycia wyniesionym z miejsca najniższego w społeczeństwie do jednego z najwyższych. Był ulubieńcem ówczesnego cesarza rzymskiego. Wcześniej na jego dworze był i on go ustanowił tutaj namiestnikiem. Więc tutaj mamy człowieka, który naprawdę wiele otrzymał ale zgodnie z tym, co Boże Słowo mówi, od takiego człowieka wiele się też będzie wymagać. I myślę, że Paweł tutaj, mówiąc o sprawiedliwości, której Felix nie stosował, o wstrzemięźliwości w przyszłym sądzie, skonfrontował go. I jak widzimy, jego reakcja była taka, że co? Przestraszył się. Nie wystraszył się. Wytrzymy. Poważnie się wystraszył. Czyli y, mówimy, że no, nie można ludzi zastraszać, wiecie, do Królestwa Bożego. No, Paweł ewidentnie nie miał takiego problemu, żeby powiedzieć takie rzeczy, które powodowały, że ludzie się bali. Tak. I ja nie widzę w tym powodu, żebyśmy my teraz, wiecie, zagłaskiwali ludzi do królestwa. Nie widzę takiego zwiastowania apostolskiego. Mamy, zaczynając od... Y y y ja Chrściela, już przecież tam było mocne słowo. Tak. Dokładnie. Nie, było mocne słowo, ale to co Paweł powiedział, bo to jest ważne, żeby, żeby te dwie rzeczy, żeby nie, nie poszły skrajnie. Z jednej strony głosie Ewangelii i wiara w tak. Chrystusa, czyli wszystko na temat, co Chrystus uczynił, powiedział. Później go konfrontować z tymi trzema rzeczami. A to, ma, to jest w jednym po drugie. Dokładnie w kontekście dokładnie w Ewangelii. Wiary tak, tutaj tak. może nie jest to opisane, ale sądzę, że tak było powiedzmy. Nie? I to jest bardzo istotne, także my, my skracamy temat z jednej strony. Bez Ewangelii mówienie komuś o sprawiedliwości o narodowym sądzie i o wstrzemięźliwości, czy o grzechu, bo w tym kontekście ta wstrzemięźliwość jest, mm -hmm. to jest absolutne y, ja się z celem. Tak. I to, co mówiłeś Paweł wcześniej, kończenie na, na tym, że Bóg Chrystus Cię kocha i ciebie miłym, ciebie kończenie na tym temacie to też jest niewłaściwe. Y, nie to, mm -hmm. to też jest niewłaściwe do końca. Nie? Ale tutaj jak tak przeczytałeś Paweł, to od razu widzę jedną rzecz. Dla mnie oczywistą się stało w tej chwili, że Bóg, po to posyłam Wam Ducha Świętego, żeby powiedział o trzech rzeczach. Właśnie o tym Paweł mówił: mm. czy o sprawiedliwości, tak. o sądzie i o grzechu. No to są tak. te trzy rzeczy, które Paweł przez Ducha Świętego, czyli Duch Święty przez niego, mm. działa w tym kierunku. I o tych, o tych trzech rzeczach. Tamte tłumaczenie jest napisane, że on przekona. Mm. Nie? Ale inne tłumaczenie znalazłem bardziej mi się wydaje, bardziej chyba trafniejsze, on wykaże. Mm. To tak. jest, bo przekona tak. dla tak. mnie, że ktoś kogoś przekona, to znaczy się, że ktoś jest przekonany. Tak. A komuś wykazać. Otóż jest decyzja należy do tego, któremu wykazujemy, żeby podjął, przyjął to, albo odrzucił, nie? Tam Tamto słowo rzeczywiście, tak jak mówisz ma mm -hmm. sens przekonywania, mm -hmm. wykazywania, w właśnie sensie y, ukazywania tych tak. rzeczy. Natomiast człowiek może to przyjąć, może też to odrzucić. I Felix jest przykładem człowieka, który niestety widać bardzo poruszony, y, przejęty, przestraszony odrzuca. Więc zobaczcie, tu, tu jest y, jakby też y, wyzwanie, że wielu ludzi może być wstrząśniętych, może uronić jakąś łzę, może okazać jakieś emocje, y, nawet się trząść, tak jak on, trząść się ze strachu. To wow, ale duch działa, nie? I duch działa. Tak. Tyle, że on się przeciwstawił duchowi. Nie przyjął tego świadectwa Pawła. Dalej trzymał go w więzieniu i czekał na łapówkę, jak dalej czytamy. Czyli jego postępowanie się nie zmieniło. Więc tutaj widzimy Pawła, który jest rzeczywiście pełnym Ducha Świętego, zwiastunem Ewangelii. Głosi mu Chrystusa. Nie tylko głosi właśnie sąd, nie tylko sprawiedliwość, ale głosi Chrystusa. Więc tak jak mówimy, to musi być jedno z drugim i, i to jest całość, to jest Ewangelia. Kiedy mówimy o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie i o spawieniu, które jest w Chrystusie, te rzeczy muszą być połączone. Zawsze musimy grzesznikowi pokazywać drogę wyjścia, a nie tylko go zdeptać i zmieszać z błotem i powiedzieć, że jest zgubiony, to za mało. Zawsze Ewangelia niesie w sobie ratunek, niesie w sobie drogę wyjścia. Natomiast Felix nie przyjmuje tej drogi, nie przyjmuje Chrystusa, odsyła go, mówiąc, odejdź już teraz, odejdź, jak znajdę czas, to każe Cię zawołać. I dalszy, dalsza część wyraźnie pokazuje, co tak naprawdę motywowało jego dalsze rozmowy z Pawłem spodziewał się, że dostanie od Pawła pieniądze. Być może słyszał właśnie o tym, że Paweł przyniósł pieniądze dla Żydów. Może miał nazbierane, myślał że on nie ma ile ma kasy. A Paweł po prostu przyniósł te pieniądze dla biednych w Jerozolimie. Więc czekał na jakieś pieniądze i dlatego też częściej wzywał go na rozmowę, czyli jeszcze miał wiele innych okazji, zobaczcie. Więc to jest też niesamowite, jak ta, ta całe perypetie Pawła, gdziekolwiek on się udaje, widzimy, to wszystko wykorzystuje by głosić Ewangelię. Czy siedząc tutaj w Cezarei przez dwa lata, czy później na statku, czy, czy później w Rzymie, jak potem pisze do Filipian, że wszyscy tam w, w tym pretorium mają okazję słyszeć Ewangelię. Nawet niektórzy z domu cesarza. Więc, więc Całe to doświadczenie Pawła y, nie powstrzymuje go przed, przed wypełnianiem apostolskiej służby. Y, po dwóch latach y, takiego stanu i trzymania Pawła właściwie bez sensu w więzieniu następnie filmuje telefon. No, przez po dwóch la latach następcą Feliksa został Porciusz Festus. I Feliks, zobaczcie, tak, tak. chcąc sobie zjednać życzliwość Żydów, zostawił Pawła... No, no, więzieniu. Właśnie nie rozumiem tego za bardzo. Na czym ta życzliwość miała być zyskana? Bo Żydom zależało, zależało na tym, żeby on ich wydał do, z powrotem. No tak to rozumiałem wcześniej. Nie? Także nie, tak. no, na, na, na czym ta życzliwość miałaby być? Że go nie ułaskawił, że go nie wypuścił. W więc, sensie, więc chyba w, no, tylko w tym te, sensie no, nie miał podstaw go wydać w ich ręce. Zaczynać. Dalej zobaczymy, kiedy, kiedy Porcjusz Festus to próbuje zrobić, palu się odwołuje do cesarza. Więc Felix najwyraźniej zwlekał, zwlekał, liczył ciągle na tę jakąś łapówkę, a, a, a tutaj no, dodatkowo jeszcze wykorzystał Pawła dla swoich interesów, żeby mieć jakieś chody u Żydów. Tak? Czyli tutaj no, kolejna jakaś niesprawiedliwość, że wykorzystuje niewinnego człowieka, widzi, że Paweł nie jest winny niczemu, Polityka. Skoro tutaj Żydzi tak napierają, a on tutaj ma być namiestnikiem Żydów, ma być. No więc próbuje wykorzystać no, go w swoich interesach. wziąć pod uwagę, że Felix mógł myśleć, że Żydzi chcą po prostu zła dla Pawła i więzienie dla niego jest złem. A to, co Tomek chciał powiedzieć, to Żydzi woleliby go na wolności, bo chcieliby go zabić, tak? Także to, co Felix zrobił, to zrobił tak, jak uważał, tak? Może tak to był. Tak czy owak, Bóg to wszystko wykorzystał no, no, no, no, no. i Bóg się mhm. w tym uwielbił. Natomiast no widzimy w tym oblicza. Ale to jest przytomność. Przytomność stracił Marek? Jest no, pamiętajmy o nim w modlitwie. Więc to nam tylko pokazuje te różne sytuacje, w których Boży ludzie znajdują się. I można powiedzieć, Paweł jest tutaj w rękach niegodziwych ludzi. Paweł jest wydany na los jakiejś niesprawiedliwości. I różne można by tutaj snuć nasze ludzkie żale na temat tego, co się dzieje. Natomiast nad tym wszystkim czuwa Bóg. Bóg powiedział, udasz się do Rzymu. Więc trwało to trochę, długo, zanim Paweł rzeczywiście do tego Rzymu się udał. Ale Bóg mu już to wcześniej zapowiedział i, i, i nad tym wszystkim Bóg czuwał. I to też być może było nawet właśnie jakąś formą ochrony Pawła przed tym, co mogłoby się stać, gdyby faktycznie został zwolniony w tamtym czasie. Widać było, że tam nie brakowało chętnych do zabicia go po prostu. Tak, tych 40, których tam było gotowych pościć i, i zaatakować rzymskich żołnierzy, więc mogli sami stracić życie w takiej potyczce i widać było, byli gotowi tak zdeterminowani, by go zabić. Więc kiedy Festus przybył do prowincji, po trzech dniach udał się do Cezarei, z Cezarei do Jerozolimy, i tam najwyższy kapłan i znamienici Żydzi wnieśli przed nim przeciwko Pawłowi skargę i prosili go, aby okazał im w jego sprawie przychylność i kazał przyprowadzić go do Jerozolimy. Przygotowali bowiem zasadzkę, aby go zabić w drodze. Czyli po raz kolejny chcą. Targnąć się na życie Pawła. Festus odpowiedział, że Paweł znajduje się pod strażą w Cezarei, i że on sam wkrótce tam pojedzie, i powiedział niech ci z was, którzy mogą, pojadą ze mną, a jeśli ten człowiek popełnił coś, jego oskarżają. Gdy spędził u nich nie więcej niż 10 dni, udał się do Cezarei. I nazajutrz zasiadł na tronie, na krześle sędziowskim i kazał przyprowadzić Pawła. I kiedy ten przyszedł, otoczyli go Żydzi, którzy przybyli z Jerozolimy i wytoczyli przeciwko Pawłowi wiele ciężkich oskarżeń, których nie mogli udowodnić. Czyli znowu bezpodstawne oskarżenia. Paweł zaś bronił się. Nie zawiniłem w niczym ani przeciwko prawu żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko cesarzowi. Czyli bardzo możliwe, że w tych trzech dziedzinach było oskarżany mhm. o łamanie prawa, robienia jakiegoś czegoś niewłaściwego w świątyni i występowania przeciwko cesarzowi. Wcześniej mówili, że on robi zamęt w całym świecie. Panu Jezusowi zresztą też zarzucali wcześniej, że czyni się królem, sprzeciwiając się cesarzowi. Tutaj najwyraźniej Żydzi też coś uknuli, jakieś oskarżenia. Festus, chcąc sobie zjednać przychylność Żydów, czyli kolejny, który coś próbuje tutaj ugrać na tej sytuacji, mhm. odpowiedział Pawłowi, czy chcesz pojechać do Jerozolimy, i tam być przede mną sądzony w tej sprawie. Ta. Ja w międzyczasie sprawdziłem, ile jest z Cezarei do Jerozolimy. Mhm. Autobusem dwie godziny się jedzie. No to Piękno, oni autobusem sobie to. nie jechali. No, 120 km? Może trochę więcej. Nie, nie. 110 napisałem. 110, no. No, no. Piękno, to. to się musieli też natrudzić, żeby tutaj przybyć. No więc kolejna propozycja dla Pawła czy chcesz pojechać do Jerozolimy i tam być przede mną sądzony w tej sprawie totalnie to bez sensu bo Paweł stoi przed rzymskim sądem po co mają dawać się do Jerozolimy ci co chcieli, przyjechali oskarżyli go bezpodstawnie nie mają podstaw Paweł mi tutaj odrzuca wszystkie zarzuty więc Paweł odpowiedział Stoję przed sądem cesarskim Gdzie należy mnie sądzić Żydom Nie wyrządziłem żadnej szkody O czym ty sam Dobrze wiesz mhm. <laughs> Tamten przez dwa lata Go trzymał Niczego nie udowodniono w tym czasie Nie było żadnych podstaw To Felix, Felix go trzymał Tak, Felix no, mówię, Dwa lata go wcześniej trzymał I nic mhm. mu nie udowodnił, niczego nie dowiódł, Więc ten przychodzi ten trzyma go w więzieniu nie, to jest nie, Teraz <śmiech> jest fest. Teraz, teraz jest fest. Tak, tak, tak. Mówi: Sam dobrze wiesz, że Żydom nie wyrządziłem żadnej szkody. Jeśli w czymś zawiniłem i popełniłem coś, co zasługuje na śmierć, nie wzbraniam się umrzeć. Lecz jeśli nie ma nic, nic w tym, o co mnie oskarżają nikt nie może mnie im wydać. Odwołuje się od cesarza. Czyli tutaj Paweł skorzystał z tego prawa obywatela rzymskiego w takiej sytuacji spornej, gdzie ktoś po raz kolejny go naraża. I Paweł wie, już wcześniej wiedział o tym, co knuli, jak chcieli go po drodze zabić. I teraz prawdopodobnie obawia się, że to samo może go spotkać. Więc odwołuje się do cesarza, zresztą mając wcześniej już to słowo od Pana, że uda się do Rzymu, uda się do cesarza I tam będzie składał świadectwo. Więc w tym momencie też to, co Paweł robi, wie, że w jakiejś mierze jest powiązane ściśle z tym, co zostało mu objawione. I Festus porozumiał się z rabem i odpowiedział, odwołałeś się do cesarza do cesarza pójdziesz. A po upływie kilku dni przyjechali do cezareli król Agrypa i Berenike, aby powitać Festusa, czyli kolejny władca. A kiedy przebywali tam wiele dni, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła, mówiąc Felix pozostawił w więzieniu pewnego człowieka. Przeciwko któremu, gdy byłem w Jerozolimie, naczelni, kapłani i starsi Żydowscy wnieśli skargę, żądając dla niego wyroku skazującego. Odpowiedziałem im, że Rzymianie nie mają w zwyczaju wydawać człowieka na stracenie, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał możliwości odpowiedzieć na zarzuty. Gdy się tu zebrali na zajutrz, bez żadnej zwłoki zasiadłem na krześle sędziowskim i kazałem przyprowadzić tego człowieka. Stanęli przeciw niemu jego oskarżyciele, ale nie wnieśli żadnej skargi z tych, których się spodziewałem. Wiedli z nim tylko jakieś spory o ich zabobony. Czy o ich tam, macie jakieś inne słowo, wierzenia, posądy, religie, przesądy, przesądy, religie. No tutaj takiego negatywnego słowa używa właśnie które mówi o jakichś przesądach, zabubonach. Czyli on uważa, że to tylko jakieś tam ich poglądy bezsensowne. I o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Będąc niepewnym co do tego sporu, zapytałem, czy chciałby udać się do Jerozolimy i tam być sądzony w tych sprawach. Lecz ponieważ Paweł odwołał się, aby go zatrzymać do rozpatrzenia Augusta, rozkazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do cesarza. Wtedy Agrypa powiedział do Festusa Ja chciałbym posłuchać tego człowieka. A on odpowiedział Jutro go usłyszysz. Gdy na Agrypa i Bernike, Berenike przybyli z wielką okazałością, z wielką pompą i weszli do sali rozpraw z dowódcami i najznakomitszymi obywatelami miasta na rozkaz Festusa wprowadzono Pawła. Więc tutaj mamy Festusa, Agrypę, Berenikę i zobaczcie całą masę Świta. najznakomitszych obywateli miasta. Mhm. Czyli znowu ludzie z wysokich sfer, do których Paweł ma okazję przemawiać i głosić im Ewangelię. Po czym Festus przemówił. króla Grypo, i wszyscy tu obecni mężowie, widzicie tego, o którego mnie prosił cały lud żydowski zarówno w Jerozolimie, jak i tutaj, wołając, że nie powinien on dłużej żyć, czyli domagając się śmierci Paweła. Lecz ja stwierdziłem, że nie popełnił niczego, co zasługuje na śmierć. A ponieważ on sam odwołał się do Augusta, postanowiłem go odesłać. Nie mogę o nim napisać, panu, nic pewnego. Dlatego kazałem go stawić przed wami, a zwłaszcza przed tobą, królu Agrypo aby po przesłuchaniu miał co napisać. Mhm. Bo wydaje mi się nierozsądne posyłać więźnia bez podania stawianych mu zarzutów. Wtedy Agrypa powiedział do Pawła wolno ci mówić we własnej obronie. Wówczas Paweł wyciągnąwszy rękę zaczął się bronić. Królu Agrypo uważam to za <coughs> Ciekawe, uważam to za szczęście, tak, mhm. że mam dziś bronić się mhm. wobec Ciebie przed wszystkim, o co mnie oskarżają Żydzi, zwłaszcza, że jesteś obeznany ze wszystkimi zwyczajami i sporami, które są między Żydami. Dlatego proszę Cię, żebyś mnie cierpliwie wysłuchał. I tutaj Paweł no, przytacza całą swoją historię. powtarza, Mówi o swoim nawróceniu. Więc tutaj będzie wiele elementów, które już jakby były wcześniej, pojawiły się w Księdze Dziejów Apostolskich. Natomiast Łukasz ponownie je zbiera. I to jest ciekawe, że w tej Księdze on trzykrotnie w różnych okolicznościach zapisuje świadectwo Pawła. Świadectwo jego nawrócenia, jego powołania, jego nienagannego życia i służby. I wielu historyków uważa, że Księga Dziejów Apostolskich została napisana właśnie do tego znamienitego Teofila, tak, do którego mhm. kieruje tę księgę, żeby pomóc Pawłowi w rozprawie przed cesarzem w Rzymie że Łukasz to wszystko zapisał jako świadectwo, że chrześcijaństwo nie jest wrogie Rzymowi. W żaden sposób nie stanowi zagrożenia dla Rzymu. i Paweł nie jest człowiekiem, który jest winien czegokolwiek złego. To, co Paweł robi, jest mieści się w ówczesnym prawie rzymskim, które pozwalało głosić swoje religijne poglądy. To było powszechne. Więc Tutaj po raz kolejny mamy mówię, zebraną historię Pawła, bardzo szczegółową, chyba tutaj najbardziej szczegółową. I tutaj to sam Paweł ją przedstawia. Pewne drobiazgi, pewne szczegóły różnią się od tego, co było wcześniej napisane, ale są to szczegóły nie wynikające z jakiegoś zaprzeczenia temu, co było. Po prostu Paweł zwraca uwagę na inne szczegóły i pewne rzeczy akcentuje w taki sposób, że pozornie mogą się wydawać sprzeczne z tym, co mówił wcześniej, czy co było wcześniej zapisane, ale to jest kwestia akcentów i to jest kwestia ujęcia ich innymi słowami. Niestety w naszym języku też nie wszystko jest tak dobrze widoczne, jak w Grece, gdzie Paweł używa tych samych różnych słów, a u nas jest tym samym słowem to przetłumaczone na przykład. Mhm. Więc stąd mogą wynikać pewne tutaj różnice, szczególnie patrząc na nasze polskie tłumaczenie. A więc zobaczmy, jak Paweł się broni. Mówi, wszyscy Żydzi znają moje życie od młodości, jak je wiodłem od początku wśród mego narodu w Jerozolimie. Znają mnie od dawna, gdyby chcieli zaświadczyć, że żyłem według zasad najsurowszego stronnictwa naszej religii jako farzeusz Pamiętacie, kiedy Paweł tego zaczął, kiedy stał w Jerozolimie, to co się stało? Dostał w twarz. Uderzono go w twarz, kiedy powiedział podobne słowa. Dlatego, że starał się żyć z czystym sumieniem przed ludźmi i przed Bogiem. Od razu go uderzyli w twarz. Więc takie tam to było przesłuchanie bezprawne, kiedy Paweł za każdym razem to powtarza, że starał się żyć ściśle, według prawa. I to nie tylko w takim właśnie sensie jak wielu Żydów, ale według najsurowszego stronnictwa. Tak jak mówiliśmy, faryzeusze, my dzisiaj ich postrzegamy jako taki symbol obłudy, natomiast wielu faryzeuszów naprawdę było ludźmi szczerymi. Było ludźmi, którzy chcieli przestrzegać surowo wszystkiego w Bożym prawie. Wierzyli, że jest to możliwe żeby wypełnić wszystko, czego prawo wymaga. I starali się to robić. I ich ruch powstał, ruch faryzejski, powstał w odpowiedzi na liberalizm religijny. Więc oni zaczęli jako reformatorzy upadającego, upadającej religii żydowskiej, która odstąpiła od słowa. Wielu Żydów w ogóle nie znało słowa, nie czytało słowa. Oni studiowali słowo. Oni czytali Słowo, oni uczyli się na pamięć tego Słowa i starali się żyć według tego. Oczywiście wielu z nich przez to popadło w pychę. Wielu z nich zaczęło myśleć, że są w stanie wypełnić wszystkie Boże wymagania i wzajemnie się prześcigali w tej swojej religijności, co oczywiście prowadziło do pychy, prowadziło do zarozumiałości. I mamy przykłady tych faryzeuszów, którzy... W Nowym Testamencie, no niestety, wyglądają tak, jak wyglądają, groby pobielane. Na zewnątrz prezentują się dobrze, ale wewnątrz są pełni grzechu, pełni łupiestwa, pełni nieczystości, nieprawości. Więc Paweł później też to przyznaje o sobie. Natomiast mówiąc tutaj jakby w obliczu prawa, w obliczu tego, co go oskarżają, w obliczu tego, co mu zarzucają, przed tym się broni. Więc pamiętajmy, że Paweł tutaj nie mówi, że był sprawiedliwym człowiekiem, bezgrzesznym i idealnie spełniającym prawo. Tego tu nie mówi. On tylko mówi, że to, o co Żydzi go oskarżają, jest nieprawdą. Że on starał się żyć według najsurowszego stronnictwa, jako faryzeusz. I mówi, teraz stoję przed sądem z powodu nadziei, obietnicy, danej Ojcom przez Boga, której spełnienia ma nadzieję doczekać się dwanaście naszych pokoleń, służących Bogu ustawicznie, dniem i nocą. Z powodu tej nadziei królu Agrypo oskarżają mnie Żydzi. Dwie rzeczy, zwróćmy uwagę, Paweł mówi, której nadziei, spełnienia nadziei, ma doczekać się ile? Dwanaście pokoleń to co z tymi zagubionymi pokoleniami żydowskimi w Babilonie? Ile pokoleń wróciło z Babilonu? Bajki, że dwa. Nigdzie nie czytamy, że dwa wróciły. To są baśnie. Takie baśnie się rozpowiada dzisiaj w kościołach. To nieprawda. Nie mamy nigdzie mowy o zaginiętych plemionach. Widzimy ludzi z różnych plemion już w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, Mamy z plemiona Izachara, mamy z plemiona Benjamina. prorokiniana z, z Aser. Tak, także to po prostu są baśnie, które ludzie wypowiadają, opowiadają. A po co? A no, Wdecznie, wiesz, książki chcieli napisać, wiesz, sprzedać, różne rzeczy. Ludzie mają różne interesy, żeby zabłysnąć w kościele. Mm -hmm. I opierając się na ludzkiej niewiedzy, no wiele takich rzeczy sprzedawanych, które nie mają biblijnych podstaw. Tutaj Paweł mówi o dwunastu plemionach Izraela, którzy czekają na tę nadzieję. Nie mówi o zaginionych, nie mówi o jednym plemieniu, nie mówi o dwóch. Oczywiście oni mieszkali w Judzie, byli Judejczykami nazywani, więc tutaj jakby stąd powstały różne legendy i doniesienia, tak? bo byli nazywani Żydami, czyli Jude tak, czyli Judejczykami. I stąd twierdzili, że tylko Judejczycy to są. Ale to nieprawda. Oni byli z różnych plemią. Niektórzy byli w stanie dowieść swoich rodowodów do zburzenia świątyni. Potem jak spłonęła świątynia w 70 roku, nikt nie mógł już dowieść, z jakiego plemienia pochodzi, z jakiego rodowodu. Stąd były te różne spory, które Pan mówi, żeby się nie wdawać w nie w ogóle, żeby w to nie wchodzić, że ktoś chce się spierać o swoje rodowody, bo Żydzi tym się chlubili. Oni, wiecie, znali swoje rodowody do nie wiadomo którego pokolenia, i to było ich chlubą i, i tym się między sobą, wiecie, potrafili godzinami mm -hmm. o tym dyskutować. W świątyni były masz wszystkie masz, te zapisy. Tak, one wszystkie zginęły. Więc kiedy Paweł mówi, żeby nie wdawać się w rodowody, on nie mówi o biblijnych rodowodach. Nie o tych, Paweł, że nie mamy się wdawać w analizę tych biblijnych rodowodów Chrystusa, czy w Starym Testamencie mamy Księgę Kronik, czy inne zapisy. Tamte rodowody mają wielkie znaczenie dla biblistów, bo one pomagają Yy, zdecydować lata, w których różne wydarzenia się działy i są historyczne mają wartość i poza tym są wyjątkowe jeśli chodzi o w ogóle jakiekolwiek religijne przesłanki w innych religiach wiele po prostu idei powstawało w głowach jakichś pojedynczych ludzi a tutaj mamy ścisłe zapisy historyczne i wręcz yy, no tak jak tutaj na podstawie rodowodów, liczby lat i tak dalej różne rzeczy możemy dzisiaj bardzo dokładnie historycznie przedstawić co archeologia potwierdza jest teraz we współczesnym Izraelu, a propos tych rodowodów, tak dalej, czy oni w ogóle jakoś identyfikują się z jakimiś tam plemieniami? Bo wiem, że tam z Benjamina to tak. Jeśli jakiekolwiek mają dzisiaj swoje definicje, to nie są w stanie ich dowieść. Więc to są jakby, wiesz, jeśli matka była Żydówką, no to automatycznie ma żydowskie pokolenie, tak? Pochodzenie. Więc jakby tutaj po matce, z tego co wiemy, jest to Głównie, najważniejsze, że matka no tak, musi to, być Żydówką. To, to, to są Żydów. Ży... Ktoś jest Żydem czy tam Żydówką, tak? Ale z jakiego tam plemienia pochodzi? W ogóle to już zaruszone Jeśli... na no, Nie, nie, znaczy, nie myślę, wiem, tego. nie wiem. To trzeba by tam poszukać, jak to wygląda między nimi. ale nie, nie, ma, nie mają jak tego dowieść, mhm. ponieważ Bo... już się nie prowadzi takich zapisków. To jedynie są podania, że ktoś ci może twierdzić, że jest, ale teraz jak tego dowieść, tak? Skoro to mhm. mówię, nie, nie prowadzą takiego rejestra, a poza tym byli rozproszeni po całej ziemi. Wielu z nich się zmieszało z poganami, więc tutaj jest to dosyć skomplikowane, jak daleko są w stanie w ogóle sięgnąć. Nie? Mhm. Ale e, tak jak <tryk> mówisz, to e, jest okej, okay, ale też pamiętajmy, że e, nie wiem, jak to później, ale w tych e, czasach, kiedy e, no, e, nazwijmy je starotestamentowe, no to oni się uczyli tego, tych wszystkich, tak. y, y, że ten był ojcem tego, ten był ojcem Rodolfi, tego i tak. jeżeli w tym żydowskim takim funkcjonowaniu, w tych, tych ich tradycjach gdzieś tam to zostało w jakiejś mierze, większej lub mniejszej, to jest duża szansa, że ty będąc Żydem, wiedziałeś kim był twój prapradziadek, bo... Ten powiedział temu, a ten temu, że z takiego i tak mogło być, ale tak jak mówisz, jednocześnie nie jesteś w stanie tego udowodnić, ale to nie zmienia faktu, że oni jakąś swoją tożsamość plemienią, jak to powiedzieć, mogą yy, no. mieć. To coś coś, coś się... ciekawe jest w księdze objawienia, to, że tam no tak, kiedy się... mowa o tych 144 tysiącach, no. mamy 12 tysięcy ple... 12 z każdego plemienia wymienione. No. Tam dwa plemiona są. Tak, bo... no, tak, tak, no, tak. ale mimo no, ale wszystko no, ale... jest 12 tak, plemion. Tak, tak, tak. Jest wymienionych 12 plemion. One są tam trochę przekonfigurowane. Zresztą wszędzie, gdzie pojawiają się te 12 plemion, no. nawet w Starym no. Testamencie no. też są różnie konfigurowane. Więc ta konfiguracja nie zawsze jest taka sama. Okay. Natomiast jest to ciekawe, że tam mowa jest o 144 tysiącach, 12. Czy to jest literalne, czy to jest obrazowe? Trudno powiedzieć, ale jest to mowa o 12 plemionach. W czasach ostatecznych tak? jakiegoś duchowego doświadczenia Izraela, przebudzenia według ciała się wydaje. Że raczej ja się ku temu skłaniam, że jest to jednak prawdziwy, prawdziwi ci z ciała Izraelici, którzy. przypomniało, tak, o, o lewitach, że teraz no, planują przecież odbudowę tej świątyni i tam wszystko no. przygotowują i tak dalej. Czyli I oni zrobili jakieś Roma. badania genetyczne i wyodrębnili tych lewitów i mają już tą jakby strukturę, tam trenują te ofiary i tak dalej. No, jest tutaj dużo różnych takich ciekawych rzeczy, gdzieś tam dzisiaj Ale jest tak możliwe. Pomieszanie z poplątaniem. To, to wszystko jest, tyle jest wątków tutaj, które się mieszają, prawda, z jakimiś ludzkimi pomysłami. No, no. To tak, tak. tak, różne legendy, legendy narosły, różnego rodzaju właśnie historie były gdzieś tam tworzone dlatego no, musimy patrzeć w Słowo, jeżeli chodzi o to, jeżeli cokolwiek mamy tutaj duchowego z tego wziąć, tak? Bo wiadomo, że każdy naród ma swoje ciekawe, różne historie, ale tak jak dla nas tutaj według Słowa Bożego mamy jakieś zapowiedzi, nadziei dla Izraela i Paweł, będąc Żydem, widzimy, no, modli się o ich nawrócenie, a też w liście do Rzymian mówi o ich w wielkim nawróceniu, przy, kiedy poganie już wejdą, tak? cokolwiek to oznacza, jakkolwiek to się wypełnia, yy, widzimy zachowanie tego narodu przez Boga. Widzimy sprowadzenie ich do tej ziemi, więc wypatrzymy na to jako wypełnienie pewnych zapowiedzi, proroctw bożych i chociaż szczegóły mogą nam umykać i nie jest to takie łatwe, bo rzeczywiście wiele z tych proroctw ma taki charakter no, trudny do jednoznacznego rozszyfrowania, to jednak wydaje się, że, że tutaj jest Boży zamysł wobec nich i wobec jeszcze tego wszystkiego, co, co Bóg ostatecznie zaplanował. Więc tutaj Paweł mówi o nadziei, której, zobaczcie, mówi, stoję przed sądem z powodu nadziei, spełnienia obietnicy danej ojcom, czyli tutaj mówi o ojców, o, o, o, o Żydach, o tak? ojcach w narodzie żydowskim, przez Boga, bo to im dał Bóg tę obietnicę, której spełnienia ma nadzieję doczekać dwanaście naszych pokoleń. Służąc Bogu ustawicznie, dniem i nocą. Z tej yy, z powodu tej nadziei królo Agrypo mnie oskarżaniu I Teraz o jaką nadzieję to chodzi? Co to za obietnica dana ojcom i jakiej to nadziei, e, e, o jakiej on nadziei tutaj mówi, której się spodziewały? Okay. No, to może tak to, to z pewnością była obietnica, tak? Że przyjdzie Mesjaz. Nie było w niedobrze, które powinna pokładając w Bogu nadzieję, które również tym samym przyświęca, że nastąpi zmartwychwstwym stanie sprawiedliwych i nie sprawiedliwych. Czyli tutaj mamy kolejną nadzieję, której też pismo mówi z dziejów apostolskich, z wcześniejszej wypowiedzi Pawła, czyli nadzieja zmartwychwstania, nadzieja sądu, nadzieja życia i nadzieja ukarania bez Czyli można powiedzieć, że ta nadzieja to była tak bardziej wskazywała, znaczy bardziej wskazywała na to zmartwychwstanie. Bo chyba raczej nie oczekiwanie Mesjasza, bo Mesjasz już był. I przecież przecież Tyle, że nie, oni wciąż nie, czekają nie, nie, czekają. Nie, nie, bo on mówi o, o Tak, Żydach, to Paweł mówi. Tak. Paweł mówi nie reklamował. Żydach. Ja wiem, tak, ale, ale... Ale Paweł właśnie nie mówił w tym sensie. Przecież nie, tutaj słowo no, musimy, marze, że ma tak, rację, bo tak, Paweł tak. mówi, że ja stoję z powodu tak, nadziei. Tak. Czyli albo Paweł ma na myśli, że ja wierzę, że Chrystus przyszedł, ta nadzieja się wypełniła, a oni czekają nadal. Tak. Albo tak jak tutaj, że jednak może mówić o tej nadziei, o której wcześniej wspominał. O to, który był rozdział? 54, 15. 24. No dopiero co? Mówił o nadziei tego właśnie ostatecznego sądu. Nie? Czyli tutaj to nie jest jednoznaczne. On tutaj nie, nie mówi, której nadziei. Ale patrząc na te zapowiedzi Pisma, no ewidentnie Biblia mówi o Wielkim Dniu Jachwę, tak? To jest jakby też mhm. główny temat przewodni proroków, którzy zapowiadają przyjście Wielkiego Dnia Jachwy. I to jest oparte na, na prawie Bożym, na, na, na Mojżeszu, który też zapowiada, mhm. że Bóg będzie sądził. No. Więc tutaj ta kwestia sądu i wieczności, ona oczywiście jest związana z Mesjaszem, z przyjściem Mesjasza, bo On jest tym, który ma przyjść i ustanowić to królestwo, tak? do którego mają wejść sprawiedliwi, więc te nadzieje są ze sobą y, związane. No tutaj raczej y, chyba Paweł faktycznie jednak wskazuje na, na, na Jezusa Chrystusa, na tą mm. obietnicę zmartwychwstania, bo w szóstym jest napisana. teraz on mówi o sobie. Mm -hmm. A teraz stoję przed sądem, ponieważ pokładam nadzieję w obietnicy danej przez Boga naszym Ojcom. Czyli mm -hmm. on jest świadom, że ta obietnica dotyczyła Mesjasza, który już był. Mm -hmm. No jest, w 23 trzecim wersecie jest to, o czym ma na myśli. Od 22 do 23 on tłumaczy dalej, że Chrystus ma cierpieć jako pierwszy z matki i zwiastować światłość temu ludowi i poganom. I mhm. dlatego w 22 on mówi, że dzięki pomocy Boga żyją do dzisiaj, dając świadectwo małym i nic nie mówiąc oprócz tego, mhm. co powiedzieli prorocy i mówią, że nastąpi. Mhm. Czyli I on jeszcze... rozwija to. Mhm że Chrystus ma cierpieć jako pierwszy zmartwychwstań, czyli ogólnie o zmartwychwstaniu, bo pójdą następni do zmartwychwstania po Chrystusie i zwiastować, zwiastować światłość tym ludowi i Poganom. Rozwija mm -hmm. no, jakby to. Tak, tak. Mm -hmm. No bo tak trochę dziwne by było, jakoś tak nie widzę apostoła Pawła, żeby szedł w tym kierunku, że to jakby reklamował przyjście Mesjasza, który już tak naprawdę przyszedł. Mm -hmm. Fact, faktem, że Żydzi nie wiedzieli o tym. I do dzisiaj jeszcze nie są świadomi, Zresztą. ale na pewno on by nie reklamował tego, że, że należy czekać, że i tak dalej, i tak dalej. Chociaż z drugiej strony może mówić właśnie w takim sensie, że mają tą samą nadzieję, tyle że on, oni są on już widzi jej spełnienie, a oni wciąż czekają, bo nie, nie, nie, nie, nie uznają Chrystusa, nie? więc to też bo Gdzieś tam może to być też. Można też tutaj, tutaj znaleźć. Mhm. Ale rzeczywiście, ostatecznie, no, to jego przyjście jest związane z tym, co, co, co, co, co czeka. Ostatecznie wszystkich ludzi. Albo chodzi po prostu o królestwo żydowskie, tak. bo jak czytamy dzieje wcześniejsze, to czy też uczniowie Daemoz, to oni ciągle mówili, jak kiedy wzbudzi się, e, kiedy powstanie to królestwo. I tak, teraz... bo, bo następne wiersze tutaj, zaraz no. zobaczcie, siódmy i ósmy mówią jakby, też chyba wyjaśniają troszeczkę, co ma... I znowu, tutaj też nie jest to jednoznaczne, czy mówi o, o, o Chrystusie, czy mówi o powszechnym zmartwychwstaniu, ale chyba dalej jednak skupia się na Chrystusie, że to On jest tym. Bo mówi, z powodu tej nadziei królu Agrypo oskarżają mnie Żydzi. O co Żydzi go oskarżali? O to, że głosi, że Chrystus zmartwychwstał. Głosił zmartwychwstanie Chrystusa. Dlaczego uważacie za rzecz niedowiary, że Bóg wskrzesza umarłych? Wprawdzie mnie samemu wydawało się, że powinienem wiele czynić przeciw imieniu Jezusa z Nazaretu. Czyli mówi, oni robią to samo, co ja wcześniej robiłem. I ja też uważałem, że że on, ten Jezus z Nazaretu, no to jest jakiś zwodziciel, jakiś oszust i, i, i trzeba się sprzeciwiać tym, którzy go głoszą. A, a, a jakby tutaj mówiąc o tej nadziei, mówi o wskrzeszeniu zmartwych. Czyli na razie tylko Chrystus powstał z martwych I oni w to nie, nie wierzą. A on mówi, dlaczego uważacie to za rzecz niedowiary, że Bóg wskrzesza umarłych. Nie? I później zaraz mówi o Jezusie. Czyli najprawdopodobniej mówi o tym, że On jest tym właśnie wzbudzonym z martwych Mesjaszem, który ma przyjść. I co z tym się wiąże? tutaj na końcu tego, który ten wiersz, który podałeś, mowa o tym właśnie ostatecznym mm -hmm. zmartwychwstaniu i sądzie, który jest no, potwierdzony przez wzbudzenie Chrystusa zmartwych. I teraz Paweł tutaj przypomina swoje przeciwstawianie się właśnie tej Ewangelii o Chrystusie tak też czyniłem czyli czynił wiele zła tak jak mówi w tym wierszu tak też czyniłem w Jerozolimie gdzie wielu świętych wtrącałem do więzienia wziąwszy upoważnienie od naczelnych kapłanów a kiedy skazywano ich na śmierć głosowałem przeciwko nim Rzucałem kamek przeciw. przeciw. Prze? Rzucałem kamek przeciw. Tak, dosłownie. tak To właśnie głosowanie w ten sposób się odbywało. to pytanie, jakie... Ja, to znaczy, że on miał y, władzę, no nie wiem, był głosującym. Był częścią, wydaje się, był częścią tej żydowskiej rady. Ona tak? Sanhedrin, tak. Ale oni u nim nie wtedy używali rady? To nie jest u nim to, Nie, to były kamyczki. Oni rzucali czarny i miał... A, a biały, tak. I wtedy po prostu w ten sposób głosowali. I jak tam było, kiedy Szczepana kamienowano, to Paweł mówi, że on też oddał głos za tym, żeby go zabić. No, czyli tam pilnował szat tych, którzy tam go kamienowali, ale też w innym miejscu mówi, że oddał głos za zabiciem Szczepana. I tutaj podobnie mówi, głosowałem przeciwko nim, właśnie rzucałem kamień przeciwko nim. Czyli tutaj on musiał być częścią Sanhedrymu, żeby to robić. A po wszystkich synagogach często każąc zmuszałem do bluźnierstwa, czyli do przeklinania Chrystusa. Do tego zmuszał ludzi, żeby przeklinali, bluźnili Chrystusowi. Występując przeciwko nim z wielką wściekłością prześladowałem ich nawet po obcych miastach. Czyli tutaj mamy świadectwo tego, jak Paweł aktywnie i bardzo brutalnie walczył z chrześcijanami i tym właśnie tą nadzieją, którą oni mieli w Jezusie, którą oni pokładali w Jezusie, wyznając Go jako Mesjasza, jako Zbawiciela, twierdzą, że On zmartwychwstał. Paweł się temu wszystkiemu sprzeciwiał i sam nie, nie no, był przekonany, że robi dobrze, że służy Bogu. Mówi, tak jechałem do Damaszku mając upoważnienie i zlecenie od naczelnych kapłanów. Czyli tutaj widzimy, Paweł odbywa daleką drogę na północ do Damaszku, na sam kraniec tam Izraela, żeby tam prześladować chrześcijan. więc naprawdę był bardzo gorliwy w tych, w tych działaniach. I teraz opowiada, co się wydarzyło. W południe, będąc w drodze, Ujrzałem, Królu, światłość z nieba, jaśniejszą niż słońce, która mnie oświeciła i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos mówiący do mnie po hebrajsku. Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzać, A ja zapytałem, kim jesteś, panie? A on odpowiedział, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. I tutaj jak porównacie relacje wcześniejsze, to zobaczycie, że są pewne różnice. One sobie, mówię, nie zaprzeczają, a nie ma sprzeczności. Natomiast inne jakby elementy. jednej jest że Paweł tylko upadł. Mm -hmm. Tutaj jest mowa, że nie tylko Paweł upadł, ale inni. Tam po prostu jakby to je nie przeczy jedno drugiemu, tak? Tam nie jest powiedziane, Paweł upadł, a reszta stała. <laughs> tylko jest po prostu powiedziane, że Paweł upadł. I to wszystko. Bo jakby on tam był w centrum, centrum historii. Mm -hmm. Tutaj Paweł opowiada, że również inni upadli. Czyli yy, mówi, że ta światłość oświeciła jego... I tych, którzy z nimi jechali, czyli oni też zostali oświeceni na światłością. Nie tylko Paweł. Tam też jest mowa o tym, że Paweł został oświecony i że on tam. Tutaj widzimy, że to dotyczyło Pawła, ale też również jego kompanów podróży. Oni wszyscy, gdy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos mówiący. W innym miejscu jest powiedziane, że tam ci nie słyszeli głosu. No, no właśnie, to też się tak, ale tam, tam jest słowo, które oznacza, że, mogło znaczyć, że nie rozumieli tego głosu, który mówię. tutaj to jest kwestia słów. Właśnie to jest to, że w naszym języku po prostu czasami tłumacze niezbyt no, nieuważnie, niezbyt trafnie użyli słowa, które jest możliwe, ale nie jest precyzyjne. Jak spojrzymy na precyzyjne słowa, zobaczymy, że tam nie ma żadnych sprzeczności. Każda z tych relacji mówię troszkę się różni i czasami niestety przez tłumaczenie te, te różnice są wydają się być poważniejsze. Ale jeśli sprawdzimy słowa, zobaczymy, że się wszystko ładnie wyjaśnia. Jest to jest ta sama historia, gdy jest mowa o mówieniu językami. Że yy, inny yy, No, że nie słyszy albo nie rozumie. Tak, tak, tak, tak, dokładnie. No, dlatego tutaj w takich sytuacjach dobrze jest tam, jeżeli ktoś to podnosi i twierdzi, że są jakieś sprzeczności, no wtedy musimy spokojnie, nie, nie, nie stresować się, tylko Ale co, próbować to rozszyfrować. Tak, tak. No mówię, tutaj hmm. tam jest mowa, że tylko Pawła, że tylko on widział tą światłość. Tutaj widzimy, że tamci też zostali w jakiś sposób tą światłością dotknięci. Wszyscy upadliśmy na ziemię, natomiast mówi, ja usłyszałem głos mówiący do mnie po hebrajsku. Czyli tamci słyszeli ten głos, ale go nie rozumieli. Być może dlatego właśnie, że po hebrajsku ten głos. Tamci być może nie znali hebrajskiego. Hebrajski wielu Żydów nie, mia, nie znało hebrajskiego. Posługiwali się aramejskim i greckim. Więc hebrajski nie był językiem powszechnym. Paweł był szkolonym u stóp Gamaliela, więc znał język hebrajski czytał hebrajski też tekst. Chociaż widać, że cytuje generalnie z Septuaginty. Wszystkie jego cytaty w jego listach są z greckiego przekładu, nie z hebrajskiego, więc to jest ciekawe. Czasami jakieś fragmenty cytuje jakby z hebrajskiego, ale większość jest ewidentnie z Septuaginty. Czyli z greckiego przekładu. I teraz ten głos, który słyszy jest, dlaczego mnie prześladujesz? Hmm. Czyli... Paweł nie bardzo rozumie, kto to do niego przemawia, kogo on prześladuje. <grywa> Pyta, kim jesteś, pani. Tutaj używa słowa pan, curios, które często oznacza pana w sensie Boga ale tutaj najprawdopodobniej to używa go w takim potocznym znaczeniu, nie wiedząc, kto to jest w ogóle, bo pyta, kim jesteś, panie, więc jakby nie wie, z kim ma do czynienia, nie wie, kto to jest w ogóle. Więc tutaj to słowo pan raczej oznacza takie kurtuazyjne, kulturalne zwrócenie się do kogoś, kto do niego przemawiał. Później w innym miejscu czytamy, że stracił wzrok, nie wiedział w ogóle, nie widział, więc nie wiedział w ogóle kto, co, jak, więc tutaj się dziwi, kto to jest, kim jesteś, panie. I on mówi, ja jestem Jezus, którego Ty przysiadujesz. Czyli jeszcze wcześniej to wyrażenie, mm -hmm. Prz wierzgać przeciw ościeniowi. Ościeni. Co to znaczy? Archaiczne. Jak to rozumiecie? Co to był oścień? Ościenna, to jest to zwierzę. Są różne tłumaczenia. Niektórzy twierdzą, że za, za zwierzętami mm -hmm. był taki pręd z ostrymi... Mm -hmm. Polcami, który właśnie powstrzymywał zwierzęta od kopania osoby, która znajdowała się za pługiem, czy, czy na jakimś wozie. Więc tutaj Albo inni twierdzili, że to był taki kij, który był zakończony ostrym właśnie jakimś, jakimś, jakimś elementem, którym uderzano zwierzęta, jeśli nie chciały być posłuszne. Więc tutaj albo jedno, albo drugie, trudno powiedzieć. Co mówisz Tadeusz? Nie, tam coś masz? Jakieś wyjaśnienie? W rodzaju piki. Jak? Przeczytaj. Jak to tam? Oścień był ostrym narzędziem w rodzaju piki. Mhm. Czyli Takiegoś, takiego piki. To, to, Mówię coś ostrego, czym... Zerowano zwierzęta. Zerowano pisze, że to był idiom znany u Greków, odnoszący tak. się do beznadziejności, oporu wobec sił nieporównywalnie większych. Mm -hmm. No, czym taki sens jest, że z kim ty chcesz walczyć? No to jest, jest Nie masz szansy tej walce. No, tak. I, I mówi teraz wyraźnie, Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. nam pokazuje, że. Kościół Pana Jezusa jest działem no, Jezusa. Jezus się utożsamia ze swoim ludem i Paweł prześladując tych, którzy właśnie wierzyli w Jezusa, prześladował samego Pana Jezusa. I Jezus mu to wyraźnie komunikuje. Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale podnieś się. stań na nogi bo ukazałem się Tobie, żeby ustanowić Cię sługą i świadkiem zarówno tych rzeczy, które widziałeś, jak i innych, w których Ci się objawię. I tutaj mamy taką, zobaczcie, nawet Pan Jezus go nie pyta, czy chcesz we mnie uwierzyć, czy mi zaufasz, czy chcesz się nawrócić. Tutaj mamy takie no, radykalne można powiedzieć, taką suwerenność Jezusa, który mówi po prostu Niego. Z kim Ty w ogóle to, walczysz? Wybrałem Ciebie, żeby Cię ustanowić mhm. sługą. Czyli tutaj mamy jeden z takich tak. przypadków, które pewnie są bardzo mocną podstawą dla tych wszystkich, którzy wierzą w taką suwerenność Boga i na podwładnego, świadka, nie nad, no, na podwładnego i świadka pisze. No, to jakby nie zmienia świadka. faktu. Nadal no. jest tutaj ustanowić się sługą, no. czy właśnie podwładnym i świadkiem. Czyli mamy tutaj jakiś zamysł Jezusa wobec Pawła i Pan Jezus mu komunikuje to i Paweł tutaj wydaje się nie ma nic do gadania. Nie ma tutaj z żadnej z jego strony wiecie decyzji i tak dalej. Więc to jest jeden z takich fragmentów, wiecie, który no, nie jest łatwy, tak? W, tym, w tej całej naszej dyskusji, którą prowadzimy, w kontekście tego, że jednak człowiek musi uwierzyć, musi podjąć decyzję, musi się odwrócić. Widzimy to w wielu miejscach słowa, że Bóg do tego wzywa i człowiek ma tą wolność. Tutaj Paweł, ja też nie widzę, żeby on był zniewolony przez Chrystusa, w takim sensie, żeby no, jakby Jezus mu odebrał jego wolę, ale w tych słowach i w tym powołaniu Pawła jest taka suwerenność Jezusa ewidentna. Jezus po prostu staje na Jego drodze, zrzuca Go na ziemię, odbiera Mu wzrok i mówi Wstań, ukazałem się po to, żebyś się ustanowić sługą, świadkiem zarówno tych rzeczy, które widziałeś, jak i innych, w których Ci się objawię. No tak, ja mu, ja mu wyjątkowo, tam Jezus się ukazał i powiedział do Niego, ja jestem Jezus, światło się zobaczył. I, a, a ludzie, do których te miliony, no, no m, słyszymy Ewangelię i mamy wolną wolę i możemy powiedzieć tak, a, a, a Paweł, mając takie przeżycie, widział, mhm. samego Pana Jezusa i, i no to, to w ogóle to było takie wyjątkowe. Ale no. tak trzeba, też mamy wolną wolę. No, no ma przed Miał, no miał, nie? Miał, nie ale... ja wiem, że, że to objawienie ale... było wyjątkowe, ale ja ci powiem, że ja akurat byłem świadkiem, być yy, mm -hmm. znaczy nie aż na taką skalę, prawda? Ale też mm -hmm. na dosyć dużą skalę. Znałem chłopaka. Ja nie, chyba jeszcze nie byłem nawrócony mi się wydaje, ale już coś tam słyszałem, już coś tam mi przez uszy przechodziło. No i tam sobie siedzieliśmy z kolegami. Yy, no i tam sobie. W kolację mieliśmy i tam sobie rozmawialiśmy i właśnie przyszedł czas na te takie właśnie tematy, jak to się mówi, biblijne. prawda? Żeśmy na taki temat weszli i zaczęliśmy sobie tak rozmawiać i ten jeden nagle wstał, chłopak, który w ogóle ani nie był nawrócony i z tego, co ja go pamiętałem do, do czasu mojego wyjazdu ze Stanów nigdy się nie nawrócił, po prostu był normalnym człowiekiem. I tak jakby, tak od nie mówię, ja to, to tam przerabiałem, zaczął odpowiadać, że, że, że on wyszedł z ciała i on normalnie zaczął relacjonować wszystko. Że wy też z ciała, że nawet zaczął nam mówić, jak jak on tam jak jego ratowali, że tego nie pamięta ile czasu był i potem wszedł, nie? Czyli można powiedzieć, że też przeżył bardzo duże, ale... W ogóle nawet mu w głowie nie było to, żeby tam się nawracać, a my już tak powoli już troszkę tam wiedzieliśmy, zaczęliśmy mu tam już mówić. nie? nie go to w ogóle. No, nie, wyjścia, było, nie wolno, nie połączył w ogóle z ciała mogą e, różne być, nie. mogą No być nie, ale my rozmawialiśmy Boga, Basie, a, a, e, Bogusia, ale my rozmawialiśmy w kontekście już e, spraw wiary. My jeszcze nie byliśmy nawróceni. My byliśmy tacy, czailiśmy no, nie, się ale dopiero nie wiadomo... Co Czyli to było za przeżycie i dlatego hmm. nie, nic nie... No, słuchaj, ja to przerabiałem, no, ja nie generalnie wiem. Generalnie rzecz biorąc, człowiek, który takie coś przeżywa, no to powinien jakoś tak chyba nie bardziej się zgłębić to. A, no, to, to niekoniecznie, no niekoniecznie, wiesz, to, niekoniecznie, jest niekoniecznie to, to, nie jest to jest akurat jest... zupełnie coś innego, no, ja No ja i właśnie o to, o to właśnie no, mi no, chodzi. No że to jest zupełnie No coś tak, nie. ale właśnie o to mi chodzi, że, je, że, że tu zależy od woli człowieka. On w ogóle to zignorował i tak dalej. On nie wiadomo, co to było. Bogiem. Z Bogiem. Z Bogiem. Czy no nie, no on wiedział, co to było. Bo on wiedział. No dzisiaj też ludzie to. opowiadają, że. Słuchaj, wychodzi... on to przeżył i my rozmawialiśmy w tym temacie. Czyli normalnie miał też mhm. prawo wyboru, ale on na przykład miał. Ja bym powiedział większy bodziec ku temu, żeby uwierzyć, niż na przykład Że ja. jest jakieś istnienie, Że coś jest. Bo ja w ogóle nic życiu, takiego nie miałem. Ja po prostu wiarą przyjąłem i koniec. Ale to jest no... Nic mi się nie obijał. Ale to, teoria. Nie to jest teoria. No, ja to miałem podobne zdarzenie. Kiedyś grałem no. w piłkę i to było. Ja był też znam kogoś, kto miał takie przeżycie. No. I, I to, to jest to Ale mój. to... To nie było bo To jest, to jest nawet, bym powiedział, przeżycie, które możecie odrzucić do Boga. O, o, o, a Ty mówisz, że miałeś takie o, przeżycie? To podobno, jak miałem przeżycie. Prowieźliśmy w piłkę nożną w lutym, ale ładna pogadowywanie. Jak mnie gościu kopnął jeden, o, to padłem, o, o, Później miałem operację, nogi i tak dalej, to dzisiaj kuleję delikatnie, ale jak mnie kopnął, to, to, było, to, był, to był ból niesamowity, a ja jak upadłem Mhm. Tak, Jakby ktoś kopie, no to wiecie, jak, jak widzicie, jak ktoś kogoś kopie, to, to ten się przewraca automatycznie, nie? A ja w tym momencie poczułem, trwało bardzo długo i byłem w jakimś takim w takim, nie wiem, takim, takim w takiej jasności, tak to nazywam. No Cudowne miejsce, przepiękne, mhm. cudowne miejsce. No, no tak mogę powiedzieć, I tak, bo tak, takie miałem przeżycie po prostu, no ale to co nie oznacza, A że. Ale straciłeś no, świadomość, czy nie no, no, odzyskałeś? Czy... Nie wiem, nie wiem, po prostu, jeżeli. Ktoś ze zewnątrz żeby filmował coś, cokolwiek i by zobaczył, jak ktoś kogoś kopie w nogę, to ten się przewraca i leży, nie? a później już te nogi nie mogę ruszyć w ogóle. Nie? I w tym momencie, kiedy... To, to, to jest zewnętrzne, a moje wewnętrzne to było takie, że się znalazłem w jakimś takim przedziwnym, cudownym miejscu, w jakiejś jasności takiej. Prze, przefantastycznej muszę powiedzieć. Tak, trzeba ja chciałem bardziej powiedzieć mm -hmm. to, że nie zdarzenie decyduje o tym, czy ktoś uwierzy, czy nie, mm -hmm. Tylko po prostu cały czas jest ludzki wybór, ludzka wola. No, bo jeden tak. nic nie przeżyje i uwierzy, a drugi więcej przeżyje i nie uwierzy. Czy no, mam taki to... przykład. Mam koleżankę. Miałam właściwie, bo to z mojej pracy, która się, miała operację, szwy jej się rozeszły, to wszystko jej się tam i tak dalej wolało. I gdzieś właśnie poszła, że tak powiem, do jasności. Spotkała Pana Jezusa. Według no. jej słów, mówię, mhm. jej słów. I on powiedział, masz jeszcze zadanie, masz wrócić, a ona mówi, a ja tego nie zrobię, co mi powiedział. No, taka rozmowa. Kto z Was słyszał świadectwo Makowskiego? Ja słyszałem. Ja? Dawno temu już było. No, tu mamy taką historię akurat z happy endem, że on właśnie wyszedł poza ciało, widział, że go operują no ale później mamy historię, że Pan Jezus Rzeczywiście przychodzi do niego, się nawraca I no, ma cudowne świadectwo no, Także mamy no, To co Sławek no. mówi, mamy różne historie ale, ale, ale co by nie mówić Takie jakieś Przeżycia duchowe Chciałoby się, żeby Człowieka Zatrzymały na chwilę ku zastanowieniu tak? no, To chcemy powiedzieć tak, tak, tak, tak. Ja to też to myślę, się... że czytając Tą historię Mamy tutaj po raz kolejny świadectwo Pawła, który akcentuje pewne kwestie. Nie mówi nam wszystkiego w tym mm. fragmencie, mówi nam pewne rzeczy. Tak jak my składamy świadectwa. Ja składałem nie wiem ile razy swoje świadectwo w różnych okolicznościach i gdyby je nagrać wszystkie, to pewnie by się okazało, że jest tam wiele różnic. Nie, nie różnic, które przeczą sobie. Ale w zależności z kim rozmawiam, na kogo nacisk, mówię to świadectwo, będę kładł nacisk. nacisk na różne rzeczy. I w pewnych, rzeczach, w pewnych sytuacjach pominę pewne elementy mojego świadectwa, a w innych rozwinę je. I te właśnie rzeczy rozwinę, bo one są ważne. Więc tutaj mamy po prostu... To nie jest nauka Pawła na temat zbawienia i nawrócenia i, i odrodzenia, tylko Paweł mówi świadectwo i w tym momencie, w tym świadectwie pokazuje Chrystusa jako tego, który nakazuje mu pójść za Nim i służyć Mu. I to jest wszystko, co Paweł mówi. Mhm. Natomiast jak poczytamy inne miejsca, gdzie się odnosi, w listach apostolskich, czy do swojego świadectwa, to tam zobaczymy jeszcze dodatkowe szczegóły, o których tu nie wspomina. Więc teraz budowanie teologii. na tym fragmencie Dokturyny, teologii, tak, doktryny tak, tak. jest niebezpieczne, tak samo jak na tak. innych świadectwach nawrócenia innych ludzi w tak. Biblii. Więc musimy je zbierać, musimy patrzeć na te rzeczy, które są tam wszędzie, a nie powiedzieć, o, tutaj mamy... Zobacz, Pan Jezus po prostu go wybrał, zbawił i koniec. I on tutaj nie miał nic do gadania. Tak, to brzmi faktycznie. Tak by chciał wziąć tylko to, i gdybyśmy mieli tylko takie nawrócenie w Biblii opisane, no to moglibyśmy zakładać, że tak to się odbywa. Ale to nie jest jedyne. To jest jedno z wielu, które są różne. Króciutko. I może to jest taki mało istotny drobiazg, ale chociażby takie stwierdzenie, ale powstań i stań na swoich nogach to jest, mm. y, powiem tak, y, Paweł został do tego wezwany, żeby to zrobić. Mm -hmm. i teraz mógłby powiedzieć to, co powiedziała koleżanka. Ja tego nie zrobię. Tak? Mm -hmm. Ale on tego nie powiedział. No, tutaj było potrzebne wależe, też Jego posłuszeństwo w tym no Ale mógł... jednocześnie myślę, że, że w kontekście tego co mówi o sobie i w tym rozdziale i we wcześniejszych, że miał tą gorliwość służby Bogu, nie no, był człowiekiem, którym mm -hmm. było obojętne co Bogu się podoba i Boża wola. To w tym momencie, jak do niego dotarło, mm. że Pan Jezus jest Jego Panem, to już no też nie było. Dużo panu... nie trzeba było. To no jest no. tak zmienił kierunek, Tak, tak. Znaczy, ja się krócę niż, niż Adam. Bo z jednej strony każdy czyta fragment, zmiłuje się nad tym, na którym się zmiłuje, i każdy mówi, Amen, tak mówi Bóg. A z drugiej strony, jednak, szukamy jakiegoś. Szablonu, prawda? No, nie szukajmy Znana. szablonu. Nie szukajmy szablonu. No, no bo z drugiej strony ktoś inny powie: Oto stoi u drzwi kołacze. I na tym się kończy działanie kołacze. <grym> no, no tak, on no, kołacze, a nigdzie tak. barkiem nie wydziwił tych drzwi. Tam. wyłamuje. A gdyby wyłamał, a gdyby to ja bym tam był, to bym był. No, no, tak no, stoi no, to on, kołacze. To, I, to ja Bóg tylko. Wszystko, co robi, to kołacze. Posłuchajmy, co Kasia. Ja mam takie świadectwo: ja po prostu słyszałam głos obudź się i w środku nocy wstałam z łóżka i leciałam otwierać Panu Jezusowi drzwi <laughs> na protest. Otwórz wy, usłyszała. No. no to poszła drzwi otworzyć. Tak. ja widziałam, jest po drugiej stronie, ja muszę otworzyć. Ale wiedziałaś, że to do Ciebie było. Tak? No, tak, no. Dwa słowa, obudź, obudź. się. Nie Ale co, później? Później co dalej? No co, no, no oczywiście. Nikogo nie Ale co, otworzyłaś drzwi? Otworzyłam. Nie Patrzysz, niczego nie ma. Pusto? I wtedy zrozumiałaś, że to, takie rucho, tak? trzyseta. No to, to czyjdziecie, wraca na kolana i no. <grym>, no się. No, ale, jak Samuel, no nie? Jak zbawna. Zbawna. Tak. otworzyć drzwi. Może ty jesteś y, jednak potomkinią Samuela? Samuela? No, w Samuel, no dobra, Samuel. To małe pamię, nie? No, podobna historia. Podobna historia. Żartuję. No, nie, nie, nie. No, nie. Żartuje, nie. Jest Wszase, to w każdym myślę, że patrząc na to świadectwo Pawła tutaj, no, widzimy y, rzeczywiście y, jeden z przykładów. Paweł nie jest wyjątkiem. Y, myślę, że jest wiele takich świadectw. Słyszymy ludzi, którzy... Paweł akurat nie był człowiekiem, który był gorliwy i szukał Boga, ale nawet słyszymy świadectwa ludzi, którzy byli totalnie wrogami, wrogami Boga, nie wierzyli w Niego i Pan Jezus w taki no, dramatyczny sposób wkroczył w ich życie, objawił im siebie, i oni w obliczu tego jego konfrontacji z nim uwierzyli w niego. Więc ten element wiary i poddania się jest, jest powszechny. Zresztą Paweł tego naucza sam. Nie mówi o tym, że Bóg suwerennie zbawia bez wiary, bez, bez poddania mu się. Paweł wręcz później głosi czy już wcześniej nawet mówił, Bóg wszędzie wzywa, wszędzie wszystkich ludzi, aby się odwrócili od bezbożności, aby Go szukali, czy przypadkiem Go nie znajdą. Więc tutaj widzimy tę ten, ten, naukę apostolską i to zwiastowanie Chrystusa, więc ta historia nie może zaprzeczać się temu. Natomiast też musimy w niej zobaczyć tą, tą rzeczywiście czasami cudowną Bożą interwencję w życiu pewnych ludzi, bo nie wszyscy mają taki sen jak Kasia, nie wszyscy mają takie spotkanie jak Paweł, nie wszyscy mają takie, wiecie, dramatyczne doświadczenie. Niektórzy po prostu usłyszeli, że mieliśmy tyle, nie? I to wcale nie jest mniej cudowne, to wcale nie jest mniej cudowne. bo, nie, bo inni słuchają. Może nawet nie bardziej cudowne jest. Bo. bo przyjąć wiarą, jak to się mówi, na sucho, a tak. co innego, jak ktoś zobaczysz. Tak. A co ten jest wtedy, werset, no to który każdy nie, nie wiem wierze. gdzie, że Bóg przepatruje całą ziemię, żeby zobaczyć, czy nie ma kogoś, kto szuka Boga. tak? Nie wiem, czy dokładnie to tak, mówię, tak, tak, tak, tak, tak. ale sens. No, To znaczy, Bóg przepatruje, czy jest gdzieś ktoś, to szuka Boga. Mhm. No więc, znaczy to w jednym miejscu, a w drugim miejscu, co Paweł mówił, że dałem się znaleźć tym, którym mogę czy... tak, że, no, tak, że Nie szukają, także nie szukali. go, To jest Bóg. To jest Bóg. To jest Bóg. No, w tym tak. sobie jest wszystko. Podobało się, czytamy Bogu, zbawić ludzi tak. przez głupie zwiastowanie. zwiastowanie. Więc tak. tutaj też mamy moc zwiastowanego słowa mhm. i działania ducha przez to żywe słowo, tak. które nie, otwiera oczy, oświeca duszę. Prowadzi człowieka do wiary. Więc tutaj mamy różne... Dzieje apostolskie są świadectwami różnych spotkań z Chrystusem. Ludzie bardzo różnie się tutaj spotykają z Panem Jezusem. Niektórzy są uwolnieni z mocy demonów. Inni uzdrowieni cudownie. Inni właśnie słyszą Ewangelię. Inni gdzieś tak jak ten celnik, nie celnik, tylko ten strażnik więzienia w Filipii, no, w taki też niezwykły, dramatyczny sposób. Natomiast, no, mówię, widzimy w nich ten element suwerenności Boga, który w moim zrozumieniu nie pozbawia ludzi cały czas tej jednak odpowiedzialności odpowiedzenia na te wyzwania. Tutaj też Jezus stwierdza coś, demonstruje to, natomiast w innych miejscach Paweł mówi o tym, jakie dokłada starania, żeby być wiernym temu, do czego został powołany. Więc Szczególnie w drugim liście do Koryntian Paweł tam wiele opowiada o swoich osobistych doświadczeniach, przeciwnościach, ale też wysiłkach i staraniach, które podejmuje w tej służbie Chrystusowi, ile go to kosztuje. Więc to, co tutaj czytamy, mówię, jest krótkim streszczeniem tego, co Paweł przeżył i czego doświadczył. Jednocześnie pamiętajmy, że on stoi przed władcami tej ziemi i głosi im tego, który jest większym władcą, którego Paweł w tym momencie, w tamtym momencie był prześladowcą, był wrogiem. I on tutaj pokazuje im, że mają, ma, ma do czynienia, czy oni mają do czynienia też z tym samym Jezusem, że on tego samego Jezusa im głosi, który umarł, ale zmartwychwstał i żyje. I tak jak tutaj w przypadku Pawła, wzywa go do służby, wzywa go do posłuszeństwa, do bycia jego świadkiem. Dalej mówi, wybawię cię od tego ludu i od pogan, do których cię teraz posyłam. Pamiętacie, jak w Jerozolimie Paweł doszedł do tego słowa, co się stało? Mhm. Zaczęli krzyczeć. Powiedzieli, nie godzi się, żeby taki żył. Mhm. Kiedy Paweł w Jerozolimie powiedział to, że Pan Jezus go posłał do Boga, to wtedy oni zaczęli rzucać proch w ziemię, zaczęli krzyczeć i mówić, nie godzi się, żeby zatrzymali go. Tutaj Paweł jest troszkę w innych okolicznościach, nikt mu nie przerywa, więc Paweł jeszcze dalej rozwija, że posyłam Cię dla otworzenia ich oczu aby odwrócić ich od ciemności do światła, od mocy szatana do Boga. Zobaczcie, tutaj mm. mówi albo jesteś w ciemności, albo idziesz do światłości, albo jesteś pod mocą szatana, albo jesteś w mocy Boga, aby otrzymali przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi przez wiarę we mnie. Tu jest głoszenie Jezusa. Tutaj On przekazuje, mm. powtarza słowa Jezusa który przychodzi jako suwerenny pan, a jednocześnie przedstawia Pawłowi misję, której teraz Paweł nawet jest uczestnikiem. Paweł to robił przez, przez tych kilkadziesiąt lat. Jeździł po wszystkich krajach tamtych ówczesnego basenu Morza Śródziemnego i głosił dokładnie to. I tutaj do tych władców Zobaczcie, to samo jakby pośrednio mówiąc swoje świadectwo. To jest, widzicie, dla mnie to jest wzorzec, jak mówić świadectwo. W tym świadectwie, które my składamy ludziom, musi być wyeksponowany Chrystus, Jego Ewangelia. On mówi o tym, co Jezus do Niego powiedział, ale tak naprawdę głosi im tego Jezusa, który wzywa do odwrócenia się, czy powołuje ludzi, tak, wybawia ludzi otwiera ich oczy, odwraca ich od ciemności do światła, od mocy szatana. To jest coś, co naprawdę jest cenne, kiedy my bierzemy przykład z tych biblijnych postaci, szczególnie właśnie apostołów, patrząc jak oni dzielili się Ewangelią, na jakie rzeczy, na jakie elementy oni kładli nacisk, w jaki sposób oni głosili Jezusa. I, i, I porównać to z tym, co często dzisiaj się dzieje. Czy to jest to samo? Czy rzeczywiście my w ten sam sposób głosimy? Czy my w ten sam sposób opowiadamy świadectwa? Czasami, wiecie, w niektórych świadectwach jest tyle jakiegoś takiego brudu. Tyle liści tyle mało owoców. Takich po prostu 80% to jakieś po prostu opowiadanie o starym życiu. I potem króciutkie, króciutkie nawrócenie i parę słów jeszcze może czasami o tym, co jest. I jakby w tym nie ma Jezusa, to, to nie jest dobre świadectwo moim zdaniem. Ja ja Wiadomo, że czasami to sobie, czekaj, dobrze jest powiedzieć, że jeżeli ktoś miał dramatu. takie dramatyczne życie i chce pokazać, z czego został wyzwolony, i nawet jeżeli te proporcje będą takie, jak powiedziałeś, to wcale nie musi to być złe świadectwo. To, nie musi no. być. Ja nie mówię, że, że zawsze jest, ale jeżeli nie ma takiego wyraźnego wskazania na to, co nastąpiło wiesz, w tym momencie nawrócenia, spotkania z Jezusem, wyartykułowania Jego łaski, Jego też dzieła krzyża, Jego właśnie objawienia grzeszności człowiekowi. Bo tutaj ja, ja się zgadzam, że czasami, jak mówisz, są takie na tyle dramatyczne doświadczenia ludzi, że one no, podkreślają ogrom tej łaski, której doświadczyli. Niemniej jednak, jeżeli nie ma wyartykułowanego, takiego jak tutaj widzimy, chwały Chrystusa i Jego mocy, Jego zbawczej mocy i wskazania na Niego, jako właśnie Tego, który czyni to przez wiarę w Niego, no to, to, to czegoś brakuje. Więc, więc, więc tutaj też, jak mówię, spojrzymy na te biblijne świadectwa, one też się różnią. Nieraz są bardzo krótkie i mówią tylko o wierze w Jezusa i to jest wszystko, co mamy. Nie mamy rozwinięcia, a nieraz mamy troszkę dłuższe, tak jak tutaj, w którym też jest jakaś historia Pawła, jego właśnie życie w żydostwie, jego same spotkanie się z Jezusem i tego właśnie, co, co tutaj się wydarzyło. I, I dalej Paweł przechodzi do tego, co w związku z tym się stało w jego życiu. Niemniej jednak ten, ten akcent położony na... Pana Jezusa i Jego dzieło no, powinien wybrzmieć w każdym naszym świadectwie. To jest bardzo ważny element. Ale Też nie, nie wszystkie takie fantastyczne przeżycia pochodzą od Boga. Mhm. Dużo ich nie pochodzi od Boga. I znam świadectwo, że ktoś widział Pana Jezusa i... Ale to nie był Pan Jezus, mhm. bo mówił w ogóle... Przecież okulczyści też mają, mają te pierwsze takie, hmm. jak mają takie spotkania, jakieś nadprzyrodzone, to, to, to są fantastyczne przeżycia. Hmm. I oni myślą, że to Bóg. i Więc no, to, to jest. Zależy po tym. Nieważne, ja słyszałam kiedyś coś takiego. Nieważne jest przeżycie, ale życie po przeżyciu, jak to życie, jeżeli to, to pochodzi od Boga, to wtedy życie się... A jeżeli ktoś miał fantastyczne przeżycie i, i, i, i idzie w okultyzm i też mówi, że w białą magię, że to od Boga, że Pan Bóg to... Więc tu trzeba też być ostrożnym, jak nam ludzie opowiadają przeżycia. To życie po życiu ta książka. No też są. No, no ja jestem ostrożna. Jak, jak życie, życie danego tak, człowieka tak. wygląda, jak się zmieniło? Po no. owoce No. Tak, to bez dwóch zdań. Wszelkie przeżycia, tak. takie właśnie nadprzyrodzone, tak. mistyczne, tak zbierza. jak żeśmy kilka wymienili, no widzimy, nie zawsze prowadzą rzeczywiście do Poznania tak. Boga i wręcz. Czasami, o dziwo, są jakimiś przyczynkami do szukania gdzieś indziej. Tak, tak. W innej zupełnie duchowości, więc tutaj I to dzisiaj, Paweł... w dzisiejszych czasach często właśnie te przeżycia nie mają w ogóle nie mają wspólnego z Bogiem, no? Patrzę to na hologramach ciągle. <grym> no. I są ludzie oszukani, nieraz. nie? A, a myślą, że to jest jak. Można pomóc takim ludziom, nie? ktoś, ja słyszę ktoś, bo mam taką e, znajomą, e, która opowiada o takich cudownych przeżyciach, ale ja jej mówię, Danusia, ale to, to nie pochodzi od Boga, to, co Ty mhm. mówisz. Ja to mogę Ci od razu powiedzieć. To, a ona zachwycona, nie? No i, a jej życie jest no, tragiczne. Mhm. No to jak, mhm. co to ma wspólnego z Bogiem? No, znowu jest w sumie sprawy tych świadectw, nie, to ostatnio byliśmy świadkami, kto jest z, z Adamem takiego świadectwa, które okazji prawdopodobnie nie jest świadectwem. Jeżeli ktoś na pytanie, żeby coś powiedział, mówi, że tak naprawdę to nie wiem, to raczej jest trochę, jest bardzo smutne, co się słyszy. Mhm. No to też trzeba wiedzieć, że inne świadectwo składa człowiek, który jest tam powiedzmy, nie wiem, tydzień wierzący, mhm. a inny ktoś 20 lat już jest wierzący. Jednak ten, ten no, początkujący do tej wiedzy powiedzmy sobie szczerze, aż tak wielkiej nie ma. Nie? On jeszcze tak, tak nie jarzy tego wszystkiego. No tak, to na pewno. To, na no, też to jest to rozwinąć, Potrzeba tak. jakiegoś tam rozwoju, przemiany no i jeszcze tak. bardziej uświęcenia. Ja hmm. się napisało. Starzy chrześcijanie stają się często wybredni, w tym słowie, ujmując wartości hmm. cudu nawrócenia. Każde świadectwo ma wartość samą w sobie. Nam już się objadło. Mówię o tych, którzy marudzą. Pan się złapieże. Nie Znacznego. no, żadnego. Z jednej strony się mogło obieść, e, chociaż ja zawsze jestem poruszony prawdziwymi świadectwami Bożego Działania. Natomiast są takie świadectwa, które nie są świadectwami, no, są antyświadectwami. No, mieliśmy tutaj też takich ludzi, którzy na no, tych braterskich naszych spotkaniach, którzy mówili świadectwa które nie były świadectwami tak naprawdę. To były jakieś ich yy, historyki. I potem jak się z nimi usiadło i zaczęliśmy rozmawiać, to niektórzy z nich okazali się, że w ogóle nie są odrodzeni. Więc ja jednak myślę, że człowiek, który poznał Chrystusa powinien złożyć świadectwo o Chrystusie i powinien uwielbić Chrystusa. Albo, tak jak mówisz, jakieś świadectwo, że ktoś coś widział, spotkał się z Jezusem, miał jakieś tam wizje i tak dalej a potem mówi o rzeczach, które przeczą nauce Chrystusa. Też takie świadectwo słyszeliśmy kiedyś. Człowieka, który rzekomo się spotkał z Bogiem, a potem się rozwodzi, bierze sobie jakąś kobietę, i tego typu jakieś dziwactwa się dzieją w życiu mm. tego człowieka i on jakby w tym wszystkim wiecie, wskazuje na Boże działanie mm. że to wszystko Boże działanie, ale to nie brzmi jak Boże działanie, to brzmi mm. jak po prostu jakieś, jakaś, jakaś wymówka do zrobienia tego co ten człowiek nie chciał i tak. potem jak go z tym skonfrontowaliśmy no to była obraza mm. i było widać, że, że, że oburzenie, nie? że jak my tu kwestionujemy jego wielkie świadectwo, więc jednak no musimy tutaj y, filtrować to, tak jak Sławek mówi, pewnie. Kiedy mamy do czynienia z dopiero co nawróconym człowiekiem, no to zrozumiałe, że on będzie dużo o emocjach mówił, dużo stres. będzie... Stres. Tak, i, i czasami właśnie stres i brak jakoś umiejętności nazwania tych rzeczy. I wtedy no, rozmawiamy, dopytujemy się i wtedy jak widzimy szczerość, widzimy prawdziwe no, zmiany myślenia życia, no to się radujemy nie? Natomiast są y, takie świadectwa, które no, to nie to, że one są złe świadectwa, tylko ten człowiek po prostu może myśleć, że jest nawrócony. No tak. A nie jest, a, a nie jest tak bo, jak bo nie przeżył nie. jakieś emocje na ewangelizacji czy, czy cokolwiek innego i no, niestety, tu nie ma obrócenia. Tylko teraz mi się przypomniało, że byliśmy teraz w Wielkiej Brytanii i Marcin mówił o jakimś tam znajomym wierzącym, który stwierdził, że Pan Bóg pokazał, że on ma się rozwieźć żoną, bo ona mu przeszkadza w służbie. To od razu można poprzeć Słowem Bożym. Żeby nie żenić się. Bo będziesz musiała się podobać Bogu albo małżonce. Będziesz musiała wybierać. No więc tutaj o tym mówimy, że świadectwo Powinno być, wiadomo, musi być odzwierciedleniem prawdy, więc jak ktoś nie ma tej prawdy w swoim życiu, to trudno, żeby też mhm. świadczył o czymś, czego nie doświadczył. Tak? To lepiej, żeby zaświadczył o tym, czego nie ma i żebyśmy pomogli mu przyjść do poznania Chrystusa. Natomiast mówię o nas już, mówię o dojrzałych ludziach, którzy już chodzimy za Panem, i no, powinniśmy składać świadectwo nadal tak? czy to prywatnie, czy, czy publicznie mhm. i wtedy ważne, żebyśmy jednak pomyśleli o tym, co powiemy i w tym, co mówimy nie skupiali się na sobie ale skupili się rzeczywiście na tym, co Pan Jezus uczynił i tak dobierali słowa i tak przedstawiali te rzeczy tak jak tutaj Paweł który ewidentnie przypisuje całe to jego nawrócenie Chrystusowi i to jest właściwe w tym naszym nawróceniu winniśmy podkreślić Jego łaskę, Jego dzieło, Jego zbawienie. Co nie oznacza, że tutaj pomijamy te elementy związane z tym, co my przeżywaliśmy, jak my na to zareagowaliśmy i tak dalej. Ale wiecie, te proporcje myślę, że są istotne, żebyśmy no, nie mówili o sobie. Ja nie słucham niektórych świadectw i powiem, jestem zniesmaczony, jak ludzie o sobie mówią. W tych świadectwach oni się przebijają ich doświadczenia z Bogiem, ich słyszenie głosu Bożego, ich jakie Bóg przez nich cuda czyni. I często, jak dla mnie, to jest takie... No, nie to w żaden sposób nie buduje, jeśli nie widzę w tym chwałę Chrystusa. Widzę w tym chwałę tych ludzi, którzy no, siebie w jakiś sposób pokazują w tych, tych swoich świadectwach. Także o tym też to to przy tej okazji wspomina, żebyśmy naprawdę wywyższali naszego Pana w tych świadectwach i żeby to, te świadectwa też były przesiąknięte Ewangelią. To jest okazja, żeby powiedzieć ludziom Ewangelię, mówiąc o tym, co nam się przydarzyło. Ale jeśli, wiecie, skupimy się tylko na sobie, to to nie jest Ewangelia. Myślę też, żeby, Tutaj To trzeba wyważyć. No. Żeby zawsze z tyłu głowy mieć to, żeby nie pominąć krzyża. Bo jak się pominie krzyż, to yy, yy, yy, można ludzi jakby no, nie pokierować w tą właściwą stronę, tak? Można yy, powiedzieć o, o jakimś przeżyciu i teraz yy, no… Yy, Jakaś mentalna zmiana nastąpiła na przykład nie… A gdy powiemy o krzyżu, to jest Boży, Boży sposób na zbawienie człowieka, tak? tak? tak. To jest, można powiedzieć, bardzo krótko. I dla jednych to będzie główstwo, a dla innych to będzie. To mnie dzisiaj głupko. dzwoni taki, znaczy nie mówię dzisiaj konkretnie, ale parę dni temu dzwoni, od lat, do mnie dzwoni taki chłopak, który przez ileś tam lat był w kościele adwentystów. I y, tak jak dzisiaj on opowiada o tym, no to mówi, że y, on po prostu uwierzył, Pana Jezusa, tam u tych Adwentystów, mhm. ale w centrum tego Pana Jezusa było przestrzeganie soboty mhm. i niejedzenie nieczystych rzeczy. Się, nie? I, I jakby on no, po latach gdzieś bycia w tym Adwentyzmie mhm. totalnie widział, że po prostu jego życie się gdzieś tam duchowo rozjeszcza, że nie zna Boga i, i grzechy różnego zaczęły usidlać. No i, i, i zaczął szukać Pana Jezusa i, i jakby dzisiaj widzi to, w co wtedy uwierzył, co, o czym wtedy składał świadectwo, jako religijne oszustwo, mm -hmm. że został po prostu oszukany, że to nie był właśnie ten biblijny Jezus, chociaż oczywiście oni z Biblią w ręku mu go zwiastowali, ale to był Jezus sabatowy, to był Jezus właśnie, który od Niego wymaga przestrzegania prawa i tak naprawdę w tym przestrzeganiu dopiero prawa które adwentyści tak mocno podkreślają, szczególnie tych dwóch kwestii, jest prawdziwe służenie Jezusowi i poznanie Jezusa. I to, wiecie, jest tak, tak trudne i tak czasami... Ja widzę, on po latach do dzisiaj, wiecie, cały czas on się zmaga z, z tym, jak on ma się nawrócić, jak on ma się oddać Chrystusowi. Niby wie, a jednocześnie cały czas te rzeczy, którymi był przez lata pojony, gdzieś utrudniają mu oddanie się Chrystusowi w takiej wiecie, prostocie i wolności. Ja wierzę, że, że, on, że on przyjdzie do tego miejsca, ale, ale widzę, ile to już czasu u niego trwa, wiecie, takie zmaganie po latach bycia przekonanym i przekonywanym ciągle, utwierdzanym, że wszystko jest ok, bo, bo robi to, czy nie robi tamtego. Nie? Czyli jakby nie to, czy zna Chrystusa, nie to, czy doświadczył nowego narodzenia, czy, czy, czy rzeczywiście jest nowym stworzeniem, tylko czy robi to, czy czegoś nie robi. Nie? Także to są, o tym mówię, że, że w tym naszym głoszeniu Ewangelii naprawdę musi być w centrum tego Chrystus i w naszym składaniu świadectwa musi być w centrum Chrystus. Że to On, że to dzięki Niemu, że to z Jego łaski i że to przez działanie Jego ducha te rzeczy dokonali się w naszych życiu. Jakby teraz też wskazujemy innym na Niego. Jeśli Ty przyjdziesz do Niego, to On dla Ciebie też ma to zbawienie, którego ja doświadczyłem. Więc o tym, o tym mówię, żebyśmy to no, dobrze, dobrze przemyśliwali i, i też uczyli się na naszych własnych y, świadectwach, jakie składamy. Rozważali to, tak? Ale jednocześnie też to, yy, bo czasami może ktoś się obawiać właśnie tego przeakcentowywania starego życia, a jednocześnie jak, jak się to bardzo okroi i powie bardzo yy, tak oględnie, to może nie być, yy, może Konto. osoby, które nie znają, nie, nie dostrzegą y, tego cudu, tak. y, który się dokonał, bo często... No, jest to rzeczywiście z wielkiej ciemności do, do, do, do tej tak. cudownej światłości, więc jakieś tam akcentowanie, czy akcentowanie na no jakieś takie odniesienie do tych rzeczy, to z dwóch tego, które tego no, życia też ma tak Dlatego tutaj nie, nie, nie tworzymy jakiegoś wzorca jednego słusznego. Chodzi o to, że za każdym razem, kiedy czytamy te fragmenty, w których jacyś ludzie się nawracają, czy składają świadectwo, przyglądamy się temu, jak to przebiegało, jakie były tam elementy wyszczególnione i upewniamy się, czy my robimy to samo. O to chodzi. Żebyśmy się uczyli z tego, co czytamy, biblijnie głosić Chrystusa, biblijnie głosić Ewangelię, biblijnie składać świadectwo. O to chodzi. To, o to to robimy. Nie, żeby teraz powiedzieć, Pawła Przypadek to jest taki, a mój to jest taki, więc ja nie mam się czego od niego nauczyć. Nie to zostało zapisane jako natchnione Słowo Boże dla nas, byśmy my przeglądali się w tym świetle i upewnili się, czy my, czy nasze oczy zostały otwarte, czy odwróciliśmy się od ciemności do światłości, mhm. czy nie, zostaliśmy nie. uwolnieni z mocy szatana i należymy do Boga, czy otrzymaliśmy przebaczenie grzechów, mhm. czy mamy dziedzictwo między uświęconymi przez wiarę w Jezusa. No to wszystko musi być naszym udziałem, mhm. tak? To, to, to przecież to dla naszego zrozumienia i też pocieszenia i radości, że, że takie rzeczy Bóg dla nas też uczynił, że, że i my mamy świadectwo, że tak, czytamy to i, i, i to nie jest dla nas, o, a co to, a co to, nie, ja tego nie mam, no to jak, jak czegoś tutaj ci brakuje, no to może potrzebujesz się nawrócić, może potrzebujesz przyjść do Chrystusa, żeby ci to dało, bo to, co Paweł tutaj otrzymał i co Paweł miał głosić później, no to y, głosił z polecenia Chrystusa wszystkim narodom. Tak? Mówi, posyłam Cię do Boga i do tego ludu, czyli do Żydów, żebyś takie, takie poselstwo im głosił. Czasami jest tak, że człowiek faktycznie się nawraca, ale pewnych rzeczy na początku nie zauważa. Tam, ja na przykład mówią po sobie, m. M. że ja nie miałem jakichś objawień ani nic, ja po prostu w prostocie przyjąłem to, i po prostu w posłuszeństwie, zwykłym takim ludzkim posłuszeństwie poszłem za to i przez jakiś czas mi się wydawało, że to jest, to jest właśnie to, że mm. jak mm. mówię tak, to ja mam robić tak. I przez pierwsze jakieś tygodnie moja wiara się po prostu składała z tego, że mm. żeby być posłuszny. A ja jeszcze nie miałem tych władz poznawczych, że to wszystko jest z łaski. Nie? Mm. I mi się wydawało, że, że ja dobrze robię, bo ja to robię. Nie? Mm. I, I trwało to jakiś czas dopiero później, I jak się okazało, że jednak jeszcze tutaj nie jest tak za dobrze, tu do końca nie dobrze zacząłem się zastanawiać, analizować, że jednak no jest coś na rzeczy, że, że, że, że chyba to nie wygląda aż tak dobrze, jak mi się wydaje, nie? I potem zacząłem powoli, powoli, jak to się mówi, wchodzić na tą tak bym powiedział, na ten no, wyższy, wyższy szczepel, że, że to wszystko jest z łaski, że, że, że, że to tak naprawdę to nie to, że ja że to ja zrobiłem. Owszem, to były moje decyzje, że ja postanowiłem za tym pójść, ale Bóg zawsze pierwszy wychodzi. Pierwszy wychodzi i ja po prostu w posłuszeństwie poszedłem za tym, ale gdyby Bóg mi na początku pierwszy nie powiedział, czy to przez ludzi, czy przez Słowo Boże, to ja w życiu tego nie zrobił. No i potem zacząłem w następnym etapie, jakimś tam było za, za parę tygodni, że zacząłem zauważać, że o, kiedyś byłem taki, takim życiem żyłem, po prostu chodziło już o, już o sprawy takie głębsze, duchowe, nie? O tam o przeklinanie i tak dalej, i tak dalej, że to wszystko samo, odeszło się na to to nie modliłem, nie? Ja nawet, o, ej, się nawet nie modliłem o to i, i, i, i, i, i, i, i, i mam, nie? I wtedy hmm. dopiero powoli znów na następny i że, że, że, że, że jednak otrzymałem to, prawda? Hmm. Że, że mam to, że potem się w tym jeszcze upewniam i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jak powiedziałem, na samym początku ja byłem taki hmm. zielony. Ja mi się wydawało, że jest dobrze, ale wierzę, że wtedy, już wtedy Bóg mnie przyjął i mojej szczerości. Hmm. Bo po prostu wiedział, że no, robię to, co potrafię i to, czego się nauczyłem, hmm. to, co zrozumiałem. I wziąłem poważnie Jego słowo. I to wystarczy. U mnie w rodzinie na przykład było tak, że można też się usłyszeć i pragnąć tak żyć i można bez nowego narodzenia, nowe narodzenie jest cudem, bo to jest cud, autentyczny cud. A można się przyjąć umysłem, przyjąć My to wszystko, zatruwamy. tak ja się zgadzam z tym, ja to, ja to się zgadzam, tak jest ale później życie tego człowieka mówię o, o moich członkach rodziny e, o własnych potem taki człowiek idzie o własnych siłach, mm. bez mocy Bożej mm. jeżeli nie przeżył nowego narodzenia tego cudu mm. to idzie i on chce, on chce bardzo, potyka mało, wraca do starego życia potem, bo, bo on, on chce, naprawdę szczerze chce, ale, ale nie ma siły, bo to idzie sam i wraca do, nawet często jeszcze życie takiego człowieka jest gorsze niż było, a on myślał, że się nawrócił. A nie ma nie ma na, umysłem to wszystko i o własnych siłach idzie i, i potem jest tragedia, nie? No w sumie i tak, i tak Pan Bóg, yy, nawrócili się ci moi członkowie rodziny i odeszli, yy, ale, ale to życie przez lata, tragedia ale była. Ale powiedz, odeszli z Tak, bo to ma Aha. dwa znaczenia. Wrócili to... się, nie? To, prank, ale... no, to co mówisz, to świadectwo to, znaczy, to nie świadectwo, tylko to co mówisz to takie pragnienie, to każdy z nas miał jeśli chodził do kościoła katolickiego to, to, to było to pragnienie to też to takie młodzieńce bym powiedział czy nawet dziecięce, a później młodzieńce nie, ja i to pragnienie, o... Pragnienie, pragnienie, o... pragnienie też tak było o... żeby ale... żyć właściwie ale... zgodnie z literą nie, nie ale biblijne odrzu odrzucać no, te wszystkie y, maryjne w kościele katolickim a, dalej no, to... w tym tkwisz ja mówię już o, o życiu, jeżeli ktoś yy, w Słowo Boże odrzuca te wszystkie dogmaty katolickie i, i, to, i, to, i to można tylko umysłem przyjąć. Tak, A tylko brak, Tomek, nie Tomek brak chce powiedzieć o pewnej nowego zasadzie. Narodzenia. Zasadzie, która towarzyszy tutaj. Ten, no, że, ale to jest to innego jeszcze. Ja ale tak, to nie, ale mówię, nie? To Mamy sytuację, że no. ktoś trafia do grona ewangelicznie wierzących tak. ludzi mm -hmm. i podoba mu się to i on tego chce i stara się i nie może, bo się nie do nie no. rodził i mamy katolika, który jest w gronie religijnych ludzi i on chce podobać się Bogu, no to chcesz tak, powiedzieć tak, czy ci no. się przykazał, nie jest tam to, to... nie, no chce się podobać Bogu, ale tak. chce się podobać Marii, a człowiek, który przychodzi do tak, do ale do zasada jest ta sama, zasada. właśnie to chcemy powiedzieć, no, że no, no, by... Mechanizm jest ten sam, chociaż tutaj mamy inny kaliber, nie, tu mamy no, tu inny tylko kaliber. Biblię przyjmuje, a odrzuca te wszystkie rzeczy niebiblijne. I też nie jest na nowonarodzony. No, no, ja mówię o ludziach o ludziach w zboże, którzy są już w zboże I to latami są w zborze. Bo to jest ważne, żeby tak... Hmm. No hmm. tak, ja o tym mówię. To no. jest zupełnie Co coś innego, o czym... W zboże I, I mają przekonanie, że są nowonarodzeni, a nie są. I to... Hmm. I to mogą 20 lat być i to są ludzie w ogóle nie przeżyli nowego narodzenia. Więc tu jest ja właśnie to niebezpie... tak, to, to, jest, to, mhm. jest, to jest poważny problem, szczególnie jeżeli takie osoby na podstawie właśnie ich wyznania tylko, poglądów zostają ochrzczone i utwierdzone w tak. tym, że wszystko mhm. jest ok a nie ma tego dociekania właśnie, czy oni się na nowo narodzili, czy oni są nowymi stworzeniami. I o tym mówię, że świadectwo człowieka odrodzonego różni się od świadectwa człowieka, który tylko przyjął jakieś e, poglądy, jakieś, e, no, tak jak u nas tutaj dzieci są w rodzinach wierzących, przez lata słuchają kazań, chodzą na szkółkę, no, one wiedzą, co jest słuszne, i takie dziecko, jak zadasz mu właściwe pytania, to ono ci da właściwe odpowiedzi. Biblijne. <grymne> Co nie oznacza, że są na nowo narodzone. Po prostu się nauczyły tych rzeczy i są w stanie udzielić poprawnych odpowiedzi. Natomiast serca są nadal W świecie kochają ten świat, kochają tak? Czech i tak dalej. Tak? Mogą z tym walczyć, mogą próbować właśnie starać się, uh -huh. ale no niestety są skazane na klęskę, no tak, bo bez bo pomocy Ducha to Bożego, to tak. nowego mhm. życia no człowiek nie pokona świata mhm. i nie pokona szatana. Więc tu jest właśnie ta potrzeba, żeby upewniać się, że człowiek się na nowo narodził. i to świadectwo musi być wyraźne, świadectwo tego wyjścia z ciemności, przejścia do światłości. Świadectwo, tak. że byłem grzeszny, zgubiony, a dzisiaj mam pokój z Bogiem, mam społeczność z Bogiem. Tak. On jest moim Ojcem. Raduję się, i kocham Jego Słowo, kocham Kościół. Tak. Kocham służyć Bogu. Tu są te, te wszystkie właśnie owoce tego nowego życia. No, więc To jest konieczne, żeby tu się upewniać, że my to mamy. I sami powinniśmy i też, siebie sprawdzać. Tak, każdy z nas, tak, nie? Każdy z nas Czy badać... my jesteśmy tylko w zboże? Tak, co czy często jesteśmy, podkreślamy, Czy tak. jesteśmy kościołem? Odżarzy, tak. czy Dżarzy, jest samemu bo sprawdzać. kościół to są ludzie, nie? Nie, tak. nie budynek, nie, tylko ludzie. Tak. I no, czy jak traktujemy kościół, jak, jak siebie traktujemy, nie? No, mhm. Sami siebie sprawdzajmy, tak. nie? bo to jest dla naszego dobra. Bo możemy być... Ludzie w zborach są częst, często, nie wiem, często oszukani, mogą być oszukani. Zdarzamy się po no. prostu. Nie, to się, to dość często się zdarza. Zdarza się. I w dzisiejszych czasach, gdzie jest głoszona taka właśnie taka tania Ewangelia, przyjść do Pana Jezusa, podnieś rękę, wszystko będzie dobrze wszystko wszystko to to jest to jest Przejmuje i potem takim, i potem takie takie kaleki są, nie? Owszem, Bóg przyjmuje takim, tak. jakim jesteś, ale też, no, jednak... No, ale trzeba się na nowo narodzić. Jak no, no. ja, ja, ja do, do tej niewiasty powiedział, ja Cię nie potępiam, tak, prawda? Tak, Czyli przyjął tak. ją tak? taką, tak? Jakoś, że ona tam zapłakana pewnie i no, nad swoim pan stanem. Ja tak, ją przyjął, przepadził, ale dalej powiedział i Ci więcej już nie grze. Czy wielokrotnie? Tego brakuje często. Tak, wielokrotnie to się to wspomina, wielokrotnie i no, nam różni bracia Paweł i Łukasz, i Paweł II dużo, dużo braci tutaj ciągle mówi o tej, o tej indywidualnej relacji z Bogiem. Mhm. Ciągle o tym mówią, ale ciągle mam wrażenie, że jednak ciągle się ktoś pojawi, który, <laughs> który, który wchodzi w tą religijność i, i zapisać się, zapisa się do zboru i, i mieć spokój. Nie? No, no mhm. No i naszą rolą też jest m.in. takim ludziom uświadamiać i ich powstrzymywać przed takim pochopnym zapisaniem się do zboru. Tak. Tylko chcemy, żeby oni poznali Chrystusa. Nie? I no chcemy tak. to zobaczyć. Chcemy się upewnić, tak. że oni rzeczywiście Go poznali i że Go kochają i, i to dla Niego. Nie? Chcą być częścią zboru. Pomódmy się, kochani. Jeszcze. Dziękujemy, kochany Ojcze, za to świadectwo Apostoła Pawła, za te spisane dla nas historie, przez które uczysz nas Twojego działania, Twojej, Panie, mądrości i suwerenności w pośród różnych rzeczy, które jakże często jako ludzie postrzegamy właśnie w takim płytkim Pojmowaniu ludzkim. Daj nam, Panie, widzieć tymi duchowymi oczyma. Daj nam patrzeć na nasze życie, na to, co dzieje się w naszym życiu, na to, co nas spotyka, szukając Ciebie, szukając Twojej woli, szukając tego, czego Ty chcesz nas nauczyć, tego, co chcesz nam objawić, do czego chcesz nas przygotować w jaki sposób też możemy Cię wielbić w pośród tego, co dzieje się w naszym życiu. Tak bardzo potrzebujemy, Panie, Twojej pomocy, Twojego działania, Twojej łaski, aby nasze życie nie było takim właśnie religijnym życiem, nie było oparte na, naszych, na naszym własnym ludzkim rozumie, czy na naszych domysłach, ale żebyśmy prowadzeni przez Twego Świętego Ducha i Rozumiejąc Twoje Słowo, mogli żyć bogatym życiem, głębokim życiem, w którym Ciebie wywyższamy, Ciebie zwiastujemy, Ciebie chwalimy. Dopomóż nam, prosimy. Amen. Amen.